you. Cześć wszystkim, witamy w 143 odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kęder. a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Siemanko. Słuchajcie, Michał już był w poprzednim odcinku, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim jest Michał, zapraszamy do 142 odcinka. Słuchajcie, w 143 odcinku powiemy sobie w końcu o Gearsach. Gears of War 5 wyszł, wyszedł ekskluziv na Xboxa. On na ta chyba też jest, nie? Wydaje mi się. Tak, na tak I nazwa jest Gears 5, bo wycofali Off War z nazwy. O, o widzisz, o widzisz. A ja wychowany byłem na Off War. No, Nie Nie ma tak, Off War, war już specie... dlatego, ta... że będą robili inne gry z uniwersum. I po prostu chcieli trochę zaorać, oficjalnie. <śmiech> bo nieoficjalnie a, to wiadomo, ta... że chodzi o to, żeby skrót był inny od godowora. A, a, a, a tam dalej główną postacią jest Markus? Nie, jego, to już w poprzedniej części były dzieciaki. Aha, I no teraz Nie, jest druga ja część z dzieciakami. To ja już dawno nie jestem w temacie, no, ale... Nowa można, generacja Ale Markus jest... jest tam, wiesz, gra gra jakby tam poboczną postać, nie? Mm -hmm. No bo Kratos w że dalej jeszcze gra, nie? E, no, e, dobra, więc e, słuchajcie, e, tak, dzisiaj powiem sobie o Gilsach, o najnowszej odsłonie Gilsów, poza tym byłem w kinie byłem w kinie na Jokerze, więc opowiem wam też o Jokerze e, poza tym jeszcze pograliśmy sporo fajnych, dziwnych tytułów o czym dowiecie się w odcinku ale to jest to na czym się dzisiaj pewnie skupimy e, więc słuchajcie, jedziemy 143 odcinek nagrywamy 6 października w godzinach wieczornych i Hyde Park, więc jedziemy co tam u nas się działo e, Rafale, zacznij no cóż, nie będzie to chyba szczególnym odkryciem, że dalej gramy w przede wszystkim to, co prezentuje e, jakieś nowe treści na Game Passie. Ciągle mnie on od... No, no nie ma tutaj zaskoczenia ale już jest wszystko jakby wiesz przygotowane, podpięte i, i gdzieś tam VR też się po, z powrotem odpala wraca do łask, więc za dwa tygodnie coś też będziemy mieli nowego Nie tam były jakieś gierki imprezowe kilka razy kilka razy było odpalane te. te to jesteś ty i, i, i ten quiz drugi wiedza to potęga trochę się na tym no, nawet nie pada, tylko telefonów tam porzucało. do tego keep talking and nobody Explose, to kiedyś, kiedyś Tomek o tym opowiadał, rozbrajanie bomby z instrukcjami po angielsku, takimi szyfrowymi łami, główkami, co jest całkiem fajnym pomysłem na grę no i to co weszło w Game Passa to, to na przykład były no weszły Metal Geary 2 i trójka, to, to nie mogłem sobie odmówić przyjemności odpalenia chociażby dla, dla intra i pierwszej misji, żeby to gdzieś tam zostawić jestem na etapie kończenia Metal Geara 1, żeby, żeby po prostu przejść sobie przez całą historię jeszcze raz tak więc są rzeczy ważne i ważniejsze mamy takie tytuły jak Blair Witch Ograne Powiedzmy, że, że gdzieś tam w 70% Pograłem trochę w LEGO Worlds No to jest piaskownica, więc tam za, za szczególnie nie ma znaczenia w jaki sposób Się w to gra eee, O dziwo w Wormsy, w sobie grałem Dosyć sporo eee, Grałem w też kilka takich pomniejszych Tytułów jak Insight I Dead Cells co, co jest dosyć świeżym, fajnym Rogalikiem i to chyba, chyba chyba, takie w sumie najważniejsze no jeżeli chodzi o, o kino, to z kolei u mnie jest pusto eee, i, i na razie nie będę sobie chodził wycofałem się z tej karty, bo stwierdziłem, że za, za dużo się przepalała poczekam na jakieś dobre tytuły najlepszym chyba jest wyczkiwanym nie, nie jakiś tam Joker, tylko trzecia część Bad Boysów która w styczniu będzie miała premierę na to się strasznie nie ja da już, już myślałem już myślałem, że chciałeś powiedzieć o Nowych Gwiezdnych Wojnach. E, no to wiadomo, że to się pójdzie na to, ale jakby siódemka i ósemka nie nakręciły mnie aż tak bardzo, żeby ten chyba bardziej bym niż dziewiątkę, zakończenie trylogii, wiesz, sobie zobaczył ten spin-off. Hmm, który, który, gdzieś tam też po drodze ma wyjść, ale wiesz, no jakby tu Aha. pod Disneyem jakoś nie czuję tego tematu tak mocno. Nie hejtuję tu jest strasznie, ale to, to, nie jest ten klimat i super ultra fanem nie będę, wiesz. Pamiętam wciąż te bomby, które miały grawitację pomimo wiesz zrzucania ich w przestrzeni kosmicznej. No, ja to pamiętam, no. Tak, tak, tak, tak, więc y, tego tematu nie będzie. To, to, to... Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj Rafał zanim pójdziesz dalej, bo mówisz, że zrezygnowałeś z tej karty czemu, czemu dokładnie zrezygnowałeś? bo nie ma teraz nic w kinie? Yy, czy bo nie, co? bo po prostu wiesz, pierwszy rok sobie przeliczyłem wtedy, tak jak gadaliśmy, nawet robiłem jakieś podsumowanie, że tam ponad yy, no blisko 50 filmów na 50 tygodni było zaliczone i, i faktycznie raz w tygodniu chodziłem, ale przy drugim roku mi się to rozmyło i, i faktycznie w, w wakacje minęła druga rocznica i, i tych filmów nie wiem, zobaczyłem 20, 25 może yy, w gruncie no, ale rzeczy Ale to i tak jesteś na, na plusie Nie no, przy 20, 25 to jest mniej więcej tak jak dwa razy w miesiącu co byś był, czyli płacisz powiedzmy tyle ile za ten abonament na zero mhm, no więc na zero, w gruncie ok. rzeczy wychodzenie na zero wiesz po to, że pójdziesz do tego kina albo nie pójdziesz no to już, już można pójść normalnie zapłacić nie? kiedy chcesz więc myślę, że, że no tak, na razie tak, tak, się tak, będę tak, tego tak, trzymał e... a, a to po prostu nie chodziłeś bo po prostu nie miałeś czasu wiesz co, trochę też te filmy jakoś mnie specjalnie nie, nie, nie pociągało i potem był taki efekt, że odpalałem sobie HBO i na HBO nie było żadnego filmu wiesz, do obejrzenia nowego, bo, bo mhm. wszystkie już widziałem gdzieś tam w kinie nie? więc w gruncie no, rzeczy one się tam szybko dosyć pojawiały potem i, i teraz wszedłem w taki moment, że że faktycznie już tam się coś zaczyna pojawiać na tym HBO, co, co jeszcze niedawno chciałem obejrzeć i w sumie chyba na razie wolę, wolę tą opcję jednak Staram się unikać galerii handlowych, bo strasznie ich nie lubię i, i te częste wyjazdy do kina to też takie upierdliwe strasznie było. No tak, tak, tak. tak. No dobra, dobra, dobra. Bo czy, Czyli do, do karty chyba szybko nie wrócisz, albo w ogóle nie wrócisz. No na razie nie, wiesz co, tych, tych abonentów na wszystko jest, teraz mnie korci, żeby sobie y, pójść w innym kierunku i sobie na to konto wziąć abonament y, Legimi z czytnikiem ebooków i z dostępem do wszystkich y, książek. Aha, no tak, tak, I, tak. Ale to jest, to jest tylko i wyłącznie dobre, jeżeli Rafał faktycznie tak dużo czytasz, nie? Y, no, Bo... w, wiesz co, myślę, że urządzenie podręczne, które pozwoli mi w różnych, wiesz, godzinach, porach i miejscach trochę czasami coś przeczytać, spowoduje, że jednak no, będzie trochę y, do tego okazji, wiesz. No, jest trochę tych książek, które bym chciał przeczytać, i ciągle jakoś y, hmm. y, mi brakuje na to, na to zaangażowania. Myślę, że to mogłoby być dobre. No zobaczymy. No, okay. no, Abonenty no, no, no, no. wiemy, od czego są. tak? Są od tego, żeby wyciągać kasę, a mhm. potem z tego nie korzystać. Są i ze 100 gier na, na Xbox pasie, jak nie ma czasu i wszystkich ograć. Nie? Masz rację no więc to, to w sumie będzie takie podsumowanie nie, nie, nie wrzucam tam specjalnie jakichś filmów czy, czy seriali, czy czegoś takiego na razie bo, bo nic szczególnego no chyba wielkim hitem jest to, że South Park się pojawił na Netflixie i nie trzeba go gdzieś tam szukać, co prawda nie cały, tam raptem na razie pięć sezonów nowych, jeden sezon początkowy, plus dziesięć plus jakichś The of odcinków powrzucanych, no ale wciąż mamy South Parka pod ręką, więc od razu zacząłem oglądać jak zaczarowany Mhm, tak, tak, tak. To akurat był bardzo dobry ruch i e, sam będę mógł w końcu sobie kontynuować e, South Parka na Netflixie, bo zawsze musiałem robić to no, gdzieś indziej, na Comedy Central. Sam sobie no. rysowałeś i dopisywałeś scenariusze. Nie no, nie no, ja, Nie no, oglądałem sobie na Comedy Central, ale teraz już nie muszę. E, tak, e, więc to tyle, Rafale, tak? W takim razie. Zgadza się. Oddaję głos A, do studia. Przechodźmy. E, tak, e, halo, halo, halo, halo Niemcy, halo Michał, co tam u Ciebie? Niemcy się zgłaszają, w Niemczech je, jest jesień już i zamieniam się też w taką jesieniarę. ostatnio jest popularne słowo, czyli kocyk, seriale, filmy, gry, herbatka, I, no i książka. E, ostatnio oglądałem, tak jak już wspomniany, South Park był, powrót do dzieciństwa, gdzie się przy MTV nawet, jeszcze jak nie było na Comedy Central, to chyba na MTV leciał South Park. Pamiętam, mm. że jeszcze po niemiecku oglądałem, więc, <śmiech> <śmiech> więc no, jest taki dobra. teraz... Odświeżam sobie też na Netflixie, są odpadka po polsku. To znaczy po angielsku z napisami, bo, bo inaczej nie da się. Um, przeczytałem książkę. Kolega polecił mi komórkę Stephena Kinga. Apokaliptyczny świat to jest to, co lubię w książkach, grach. Czy to Fallout, czy to Walking Dead, gdzie tworzą się różne enklawy, obozy i w komórce chodzi o to, że wybucha wirus, tak zwany yy, zostaje wysłany puls na telefony komórkowe i ludzie odbierający ten puls zamieniają się w zombie Te, nazwane jest to coś w stylu zombie odbiera im myślenie i chcą popełnić samobójstwo i zabijać tych, którzy są w cudzysłowie zdrowi i oczywiście mamy kilku kilku osobników, którzy nie użyli tej komórki i pozostali zdrowi i starałem się walczyć o przetrwanie historia jest bardzo ciekawa Stephen King napisał ją w 2006 roku, gdzie telefony komórkowe chyba jeszcze nie były aż tak do przodu jak są teraz, że każdy wszystko robi w telefonach komórkowych więc można naprawdę się zastanowić, co by było jakby takie coś nagle wybuchło przez telefony komórkowe ciekawa wizja apokalipsy według mnie i, I powiem ci, że ja chyba. Ja czytałem pierwsze 100 stron, później sobie to odłożyłem, nie bo było słabe, tylko po prostu, bo mi się nie chciało tego czytać. Eee, wiesz, że wyszedł film? Tak, tak, wiem. Jak przeczytam książkę, to chętnie sięgnę po film. A, no, no właśnie, tak. Chociaż z opinii ten... słyszałem, że lepiej zostać po prostu przy książce i nie sięgać po film, bo można się po prostu rozczarować. No tak, tak, tak. No. Pewnie można. Ja, ja filmu nie oglądałem. E, ale z pewnością też bym go sobie obejrzył. E, jak obejrzę. skończę książkę, to z ciekawości sięgnę, bo ogląda, e, widziałem nawet, że jest na Netflixie. A chyba nawet tak, tak, tak, bo tam dużo tych filmów e, Steve'a na Kinga jest na Netflixie w sumie. E, no tak. E, coś jeszcze, Michale? E, oglądałem Nie otwieraj oczu z Sandrą Bullock. Mm -hmm. i sytuacja jest podobna jak w wspomnianej książce Komórka, tylko zamiast pulsu ludzie widzą na niebie coś... Przez co, jakąś tajemniczą siłę, która, przez którą chcą się zabić, i też im odbiera rozum. Fajna jest historia y, matki z dwójką z dzieci, która prze, pra, przeprawia się przez jezioro, do, y, przez jezioro, przez rzekę na łodzi y, do bezpiecznego miejsca. I historia jest przeplatana z tym, jak to się wszystko zaczęło, jak to się dalej potoczyło, przetrwanie i tak dalej, ciąża, te dzieci, dwójka dzieci, skąd one się wzięły i tak dalej. Historia jest bardzo fajnie opowiedziana. Wiadomo, że to nie jest jakieś kino najwy najwyższych lotów, po którym yy, oczy są szeroko otwarte, a yy, no po prostu no jest normalny film, który jest godny polecenia. Nie jest to nic nie wiadomo, ale jakie dzieło. E, e, e, Mi Michał to jest e, thriller? Horror? To jest thriller. Ja myślę, że to jest horror na początku, bo tak jak klimat, że nie otwieraj oczu i, i te, te tajemnicze siły, ale to jest thriller jednak. Nie było nic strasznego. Oglądałem to z rodzicami nawet. Gdzie moi o. rodzice unikają horrorów, jak, jak tylko się da. Mm. Mm -hmm. Okej, okay. dobra, dobra. No i tak z gier to ogrywałem jedynie Gilsy, jedynie na Gilsy znalazłem czas. I multiplayer, single player, ale to za chwilę rozwiniemy na pewno temat Gilsów. Uh -huh, uh -huh. Tak, tak, tak. E, dobra, więc w sumie chyba możemy przejść w takim razie do mnie. E, słuchajcie, więc zacznę od filmów. Co oglądałem tak dawno, co obejrzałem. To o tym wam mówiłem. Słuchajcie, obejrzałem. Obejrzałem Berek. R Rafał kiedyś o nim mówił był. Kinie... Jezu, Berek jest cudowny, ostatnio go obejrzałem drugi raz tydzień temu. E, tak, bo pojawił się w ogóle na HBO Go tak, też, tak, więc tak. Dlatego, dlatego sobie go obejrzałem, e, fajny, w ogóle zamysł jest bardzo fajny, no trochę to jest tam przerysowane, trochę takie e, nierealistyczne, ale, ale że w ogóle opcja, E, że to jest na faktach, nie? Znaczy, jeden do jednego pewnie nie, ale, ale że, że te dziadki jeszcze. Tak, są te na końcu na bawi... końcu są w ogóle, wiesz, tak, yy, so, zdjęcia so. z gazet z tego artykułu, jak to było opisywane. Cała historia, jakieś tam realne wrzucone, więc to było bardzo takie ciepłe zakończenie. Super, tak. E, więc słuchajcie, jak najbardziej polecamy, bardzo fajna komedia. Ja też się na niej bardzo fajnie bawiłem. Słuchajcie, obejrzałem w sumie cztery filmy. E, może zacznę od najsłabszego czyli ostatnich Avengersów. W końcu ja obejrzałem koniec gry. Eee, słuchajcie, no, spodziewałem się czegoś zajebistego. Film nie był zły, ale miałem wrażenie, że oglądam drugi raz to samo. Eee, tak na dobrą sprawę. Eee, postacie, który, które takie, mm, a, postacie, które były takie... Postacie, które były głównymi bohaterami, tak na dobrą sprawę, byli dalej, bo, bo oni nie zginęli w tym wszystkim. No i, no i obejrzałem sobie to zakończenie tego wszystkiego. Słuchajcie, to, ten film ma strasznie wysokie miejsce na filmie, I tak sobie pomyślałem, no nie, no zaora, zaora. Ale kompletnie mnie nie zaorało i, i spodziewałem się, że będzie dużo lepszy. No i troszeczkę się, powiem wam, że zawiodłem się po tym całym hype'ie, jaki był właśnie na Avengers'ów. Nie może gdybym go oglądał tego samego dnia, jak wszyscy, byłbym na premierze czy coś, może bardziej by mnie zaorało. Ale powiem wam, że ja miałem jakąś tam wersję, prawie 3 godziny. Ja nie wiem, jak ludzie mogą tyle w kinie wytrzymać. No, hardcore, naprawdę dramat. To było dramat. 2,40 czy 2,30 w kinie jakoś. No, więc, dokładnie. Więc, ja oglądałem z dziewczyną, moja dziewczyna już chciała w ogóle zasypiać na tym. Eee, nie, znaczy dobry film, bardzo dobry film, bardzo dobre Avengersy. Eee, wiele wątków się tam kończy w końcu. Eee, niektóre, w, no tam z tym Kapitanem Ameryką, czy, czy jak, jak tam kończą jego wątek, no to, no to tak cał całkiem fajnie i przyjemnie się robi, ale eee, no ale, ale... Może to najlepszy film z Avengersami, ale na pewno to nie jest jakiś najlepszy film z superbohaterami, jaki kiedykolwiek widziałem, bo osobiście większe wrażenie zrobiło na mnie pierwsze Avengersy niż ostatnie. E, tak, ale oczywiście... Myślę, ja że trudniej jak... jest tą historię zamykać, kiedy ona się już tak rozkręca, wiesz, do, do skali po prostu niewyobrażalnej i zamyka Aha. setkę wątków, wiesz, i jest postaci wpuszczone w uniwersum 25, niż, niż kiedy po prostu jest to całe tworzenie, nie? I, i jakby tak, tak, tak. pierwszy raz zwieńczenie, to... powiedzmy, pierwszych pięciu filmów z pięcioma postaciami, załóżmy. Tak, jeżeli chodzi o wszystkie te scenariuszowe aspekty, to za bardzo nie miałem się do czego przypieprzyć, a bardzo chciałem, więc to ładnie to wszystko zakończyli i ma to jakiś sens, najbardziej mnie wkurzyło to, że na początku jak tak sobie myślałem, że, że oni sobie myśleli podróże z czasem, w ogóle nie lubię takich momentów i sobie rozkminiałem, przecież oni mogą co do chwili teraz wracać z tym czasem później wytłumaczyli, że no nie, za bardzo nie mogą, bo coś tam ale, ale jeżeli miałbym szukać jakiejś luki to tu bym szukał, że mógłbym tutaj się czegoś dopierdolić, że jednak jakimś sposobem mógłbym wracać w różne tam miejsca ale tak czy siak no to było w porządku to było w porządku i jakoś im się to tam udało nie? No, więc tak, więc to był Avengersy jak Avengersy. Słuchajcie, kolejny film to jest dosyć ciekawa opcja, bo bodajże francuska, ja nie wiem czy, ogląda, czy słyszeliście o takim filmie, który nazywa się Wilcze Echa. To jest film o łodzi podwodnej. Dawno niczego takie, takiego nie oglądałem. A miałem po prostu no, coś takiego ochotę też. I powiem wam, że był to bardzo dobry film. Mamy tutaj głównego bohatera, który w tej łodzi podwodnej jest od przechwytywania różnych dźwięków innych łodzi podwodnych w wodzie. No i ma jakiegoś tam skilla. No i, i jest jakaś tam akcja, coś się dzieje i, i on po prostu e, dryguje tak jakby tą łodzią podwodną i mówi, dobra tutaj chyba jest tutaj, mamy jakąś tam łódź podwodną, dwa śmigła. E, to chyba jest model ten i ten, prawdopodobnie rosyjski. Rewelacja, fajnie się to ogląda, to trzyma w napięciu. Tam, tam jest ogólnie jakaś tam grubsza afera, że chłopaki z jednej łodzi podwodnej e, niestety, ale zdetonowali ładunek nuklearny. I tam są pewne procedury, więc nie można tego cofnąć i druga łoś podwodna idzie ich rozwalić, pomimo tego, że to jest z tego samego kraju. Więc ogólnie fabuła jest bardzo fajna. Eee, I jak najbardziej polecam. Szczególnie osoby, które lubią tego typu rzeczy. Jakieś takie może wojenne filmy, troszeczkę eee, y no Tego typu rzeczy, yy, gdzie jakaś tam klaustrofobia jest, gdzie, gdzie, gdzie trzeba podejmować jakieś decyzje, jakieś sensacyjne. Naprawdę to był dobry film trzymający w napięciu. Yy, nie ma tam jakichś sensacji. Wszystko się dzieje praktycznie w jednym miejscu, w dwóch, ale, ale robią to chłopaki zajebiście i jak najbardziej Wam polecam. Szczególnie, że to jest takie... Powiem wam, że to jest takie e, realne. Coś takiego naprawdę mogłoby się wydarzyć i, i, to, i to świetnie jest po prostu zaprezentowane. E, więc jak najbardziej polecam wam Wilczecha. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli chodzi o Jokera, ja o Jokera powiem trochę później, e, bo chcę, żeby też chłopaki trochę pomówili. E, ale powiem też o takim filmie. E, oglądaliście tego Green Booka? Oglądałeś na V tego Green Booka w końcu? Nie. Nie, więc e, pewnie, Michale, ty też nie oglądałeś Green Booka? Pierwsze słyszę. Okej, okay, o to pierwszy słyszę. Słuchajcie, no to jest <grym> film, który dostał Oscara. Za najlepszy film roku bodajże zeszłego. E, no i faktycznie jest dobry. E, jest dobry, mamy tutaj relację e, makaroniarza, e, którego gra Morgenstern, e, aktor z Aragorna. E, z Aragorna, który gra w piercieni. Pierścieni. E, so, on, on gra makaroniarza, który bardzo nie lubi murzynów, e, szuka pracy i okazuje się, że będzie taksówkarzem e, pewnego... Jakby to powiedzieć, kompozytora, powiedzmy, który daje koncerty i, i zarobi na to bardzo dużo pieniędzy, ale jego problemem jest to, że on jest czarny i będzie musiał być jego tekstówkarzem, a on bardzo czarnych nie lubi. No i słuchajcie, co tam się dzieje w tym filmie, jaka tam relacja jest zajebista między nimi, jak on zaczyna ich lubić, doceniać i tak dalej. Co tam się po prostu dzieje? Świetnie jest to zrobione, świetnie oni to, to, to zagrali obydwoje. Te, tego murzyna gra e, koleżka, który gra w Luku Cage'u e, złego. Pamiętasz Cottonmouth e, Rafale? E, pewnie pamiętasz? Był, był taki. Tak, tak. I i rewelacje Po prostu jak ich się świetnie słucha, jak, jak tą relację, e, co po niej następuje i tak dalej. E, świetnie. Po prostu dla tych dwóch aktorów oglądacie ten film. W ogóle ciekawostka Green Book to jest książka, która kiedy kiedyś powstała. Z hotelami dla czarnych. No, bo to jest tego typu film, mniej więcej. Jak najbardziej polecam. Film roku może być to filmem roku, bo naprawdę jest to dobrze się to ogląda i jest to świetnie zagrane i zaprezentowane. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, nie, jak najbardziej polecam. Tam chyba nie wiem, czy trzy albo cztery skary nie, nie wpadły do tego filmu. Więc wiem czemu no słuchajcie, jeżeli chodzi o filmy to tyle e tak, jeżeli chodzi o grę no to, to już mówiłem, że mam nową FIFA, FIFA 20 zrobiłem sobie rok przerwy od FIFA, ostatnia była 18, teraz jest 20 bo zrobiłem miejsce na PS ale no niestety miałem straszną potrzebę zagrania w tryb Ultimate Team e czyli karty, wymiana karty kupowanie zawodników, aplikacja towarzysząca do tego no musiałem, po prostu musiałem miałem straszne ciśnienie na to no i okazuje się, że ta FIFA wcale nie jest taka zła. Jest, jest naprawdę dobra, że w tym roku wyszło całkiem nieźle. Domyślam się, że gameplay w stosunku do PSA jest gorszy. Bo jest gorszy. Nie mówię, że nie jest, bo jest gorszy. Ale no, no niestety tryb rozpierdala, rozpierdala mnie. Robi to, to totalny rozpieprz i ja muszę po prostu grać FIFA. Po prostu muszę grać w FIFA, więc Rafala ostatnio się pytałeś, czy przeszedłem wiedźmina. Od momentu kiedy mam FIFA, nie gram w ogóle wiedźmina i czuję, że będzie dłuższa przerwa. Mam nadzieję, że kiedyś go skończę. Ale no FIFA, no FIFA, FIFA, FIFA. Eee, co tam się dzieje ciekawego? Ogrywałeś ten tryb uliczny w FIFA? Nie, właśnie Bo to nie, jest jako... nowość. Tak. Wolta, Chodzi ci o Voltę. Re Volta. Wolta? Tak. Volta. No, Volta. No. Nie, nie, ogry, nie ogrywałem Volty i raczej tego nie odpalę, bo to nie jest tryb dla mnie. Mam to w dupie. Podobno jest fajny, przyjemny, nie jest to, to pełnoprawna gra, więc nie ma się coś w tym jarać. Jeżeli ktoś chce kupić FIFA dla tego, to nie ma sensu. Od razu wam to odradzam, bo nie jest jakiś głęboki ten, ten tryb. I system, gameplay w tym też nie jest jakiś zbytnio głęboki, więc nie ma sensu dla tego kupować gry e, aczkolwiek FIFA jest e, dobra w tym roku e, tak e, no dobra jak już jestem może przy tej FIFA to wam tylko powiem że e, w końcu poprawili obronę e, co mnie bardzo wkurzało i naprawdę można teraz fajnie bronić e, i naprawdę e, nie jest tak że przeciwnicy przechodzą nas jak tyczki faktycznie przechodzą ale jeżeli dobrze gracie w obronie to nie ma żadnego problemu i, i powinniście sobie dać radę, jest to naprawdę dobrze dopracowane, więc gra w obronie jest teraz super i wydaje mi się, że gra sto, w stosunku do osiemnastki, bo w dziewiętnastkę nie grałem, została mocno zwolniona. E, przez co e, lepiej się wykonuje różne e, akcje, e, trzeba troszeczkę się zastanowić. Nie, nie ma takiego oparcia do przodu, chociaż widzę, że dużo graczy cały czas tak gra, że, tak jak w klasyczną FIFA skrzydła i do przodu. E, no ale, ale można sobie fajnie pokombinować w tą część i to zostało dobrze zrobione. Jeśli chodzi o sam tryb Ultimate, no to tutaj jakichś tam większych zmian nie ma. Są różnego rodzaju zada zadania dzienne, sezonowe. A, no, karty, paczki, otwiera się tego miliony robi się składy, SBC wszystko wszystko to, to co było na miejscu, dalej jest no, na miejscu i, no i FIFA robi to dobrze ja mam no, już znajomych z Anglii którzy już na przykład na FIFA mam takiego znajomego, który wydał już ponad 500 funtów na samo otwieranie paczek, A drugiego mam który wydał ponad 200 funtów na samo otwieranie paczek i jeszcze mi są, są ludzie, którzy wydają na te prawdziwe pieniądze ja się do nich nie zaliczam, ale do, doskonale to rozumiem i w sumie, jak ktoś będzie grał tylko w jedną grę przez cały czas, to niech se gra w tą FIFA i niech wydaje sobie nawet i tysiąc funtów w dupie temu. E, tak czy siak, FIFA jak najbardziej polecam. E, bardziej każualowa piłka i no, ja akurat taka, która mi, e, która mi się podoba. E, myślę, że w pewnym momencie, ja tak po paru tygodniach, będę miał taki za zastój przesył tą FIFą i może to jest ten czas, w którym wrócę do do Wiedźmina, aczkolwiek tego Astrobota mam teraz i może go odpalę, bo podobno jest dobry i chcę się upewnić, czy faktycznie jest dobry. Tak czy siak, jak najbardziej polecam FIFA. Dobra, więc słuchajcie, ja, jeśli chodzi jeszcze o gry, to w sumie nic ciekawego poza FIFA. No niestety nie było, wpadł mi Astrobot, będę go ogarniał. Aha, wiem co miałem powiedzieć. No, chciałaś o Jokerze powiedzieć i co gdzie ten Joker? O Jokerze, o, Jokerze, o, Jokerze, o Jokerze powiem później, o Jokerze powiem przed Gilsami Jak on będzie mówił przed gisami, to powiem Dobra. o Jokerze. Bo, bo to będę mówił dosyć dużo. Czekaj, chciałem jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej grze, więc zanim o niej powiem. Bo muszę, ją znaleźć, bo muszę ją znaleźć to powiem tylko na takiej zasadzie nie wiem czy wiecie, ale w końcu po chyba 10 latach hot dogi w Ikei będą droższe o złotówkę i, no i, no i niestety znam ludzi, którzy specjalnie jeździli, yy, po prostu jeść te hotdogi, ale za dwójkę nie wiem, czy już będą to robili, słuchajcie, czy jesteście, yy, czy, czy, czy, czy myślicie, że, E, e, e, e, e, e. dobra, nie, nie, tu, tu nie ma żadnego pytania w ogóle w tym e, Hotoki będą kosztowały funta więcej, e, złotówkę więcej e, czy, czy jak to to? O dobra, więc e, słuchajcie, czy słyszeliście w ogóle o takiej grze która nazywa się Gozy Game e, gra, w której gra się gęsią i się nakurwia wszystkich ludzi czy w, e, widzieliście w ogóle taką grę? Nie, nie widziałem takiej gry, ale na tę okoliczność mogę ci powiedzieć że mam koleżankę, która do dwóch psów i kota sobie wzięła do domu jeszcze kaczkę i kurwa, realnie, tak jak w przyjaciołach Joey i Chandler mieli kaczkę i kurczaka, to ona w domu, kurwa, teraz z kaczką żyje. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie, Klaudię. Okej, okay, więc e, e, słuchajcie, wyszła sobie gra, która nazywa, nazywała się e, Un, to jest, nie wiem, czy ma Untitled uh, Untitled the Game słuchajcie, jesteście sobie kaczką, chodzicie sobie po, ogro, po ogrodzie i, i wkurwiacie e, ludzi, po prostu ludzi zabieracie im coś e, kradniecie im, rozpierdalacie im coś i po prostu jesteście e, Boże, kaczką, jesteście gęsią i, i właśnie chodziło mi o gęś jesteście gęsią i po prostu kurwiacie ludzi słuchajcie, e, ja widziałem gameplay tego, to jest w ogóle, ta gra w ogóle wyszła na PC. Ta widziałem tego gameplay jest zajebiste. Zajebiste w swojej prostocie. E, zobaczcie sobie i wyobraźcie sobie, że to być może wejdzie też na konsolę. Taka głupia, popierdolona gra, to jest kompletny indyk. Chodzi się po prostu gęsią i wszystkich wkurwia, ale, ale jest to zajebiste, szczególnie, że ona ma. Ona ma strasznie pysky piskliwy e, pyskliwy dźwięk, e, więc e, wygląda to zajebiste komicznie, ale. Powiem wam, że chętnie bym coś takiego sobie ograł na, na, na konsoli I tak, tak na zasadzie po prostu jakiegoś relaksu. Kiedyś był też ten, Goat Simulator cały, który wyszedł niby dla jaj na, na PC, a później pojawił się po prostu wszędzie i na Twitchu numer jeden i wszyscy nagle zaczęli się interesować Goat Simulatorem. To jest pewnie w tym samym kierunku. A powiedz mi, grałeś Goat Simulatora? Bo ja nigdy gameplaya nie widziałem. więc Nie tak to grałem, teraz... ale to była taka po prostu chodziło się tam Goat, to jest koza, nie? Kozą po okrutku i siało się zniszczenie i na tym no chyba tak. to polegało. To Widziałem chyba tylko... chodzi o to, żeby jeszcze wnerwiać ludzi. No, tak, bo no właśnie o to chodzi, żeby, jedyne... żeby wkurwiać ludzi, nie wnerwać, Wkurwiać to. <laughs> A jeszcze, jeszcze mówię wam, że ona zajebiście skrzyczy. Więc e, rewelacja. Więc zobaczcie sobie, title Ghost Game eee... Granie gęsią może być zajebiste, wiecie mi, że jest zajebiste. Słuchajcie, ogrywałem jeszcze jedną grę, o której chciałem też troszeczkę powiedzieć więcej. W sumie powinienem nawet powiedzieć więcej, bo dostałem na kod i w sumie nic o tym nie powiedziałem. Olałem ją, a dzisiaj ją odpaliłem, nawet sporo w nią pograłem i mogę mogę ją nawet w sumie polecić. Nazywa się Mega akwarium Mega, Mega dokładnie. Słuchajcie, ja, ja lubię strasznie Tajkony. Zawsze lubiłem Tajkony, lubiłem te rybackie parki, roller, kastery i inne te pedały. Sim, Sim City tak samo. Słuchajcie, i, i dostałem kod na grę, w której budujemy akwarium. W sensie, że mamy taki a la, o, Oceanarium bardziej mamy jakąś przestrzeń i budujemy sobie na przykład tam różne akwaria i do nich wpuszczamy różne kolorowe rybki, skrupiaki, małże, koniki, rozgwiazdy, wszystko w ogóle co sobie rozkwiniamy. No i tutaj pojawia się problem, bo na przykład jedna ryba nie lubi drugiej, więc trzeba na to uważać, jedna nie lubi światła, druga woli światło, jedna żyje tylko ze swoimi rybami w stadzie i w ogóle różne kompilacje tego. I powiem wam, że Pograłem sobie w to, przeszedłem parę misji, bardzo przyjemna gra, bardzo fajny tajkon, prosty, banalny tajkon. zatrudniamy człowieczka, budujemy sobie akwarium, akwarium i do tego akwarium potrzebujemy jakąś tam grzałkę, żeby woda była ciepła i jakiś filtr, żeby, żeby ta woda się filtrowała, żeby nie była zajechana, a poza tym jakieś, jakieś miejsce z żarciem dla tych rybek i po prostu wynajmujemy sobie nowe gatunki, jakieś takie różne rzeczy. Słuchajcie, gra jest banalna, a naprawdę mi się bardzo, bardzo przyjemnie w to grało, nawet, nawet chyba troszeczkę bardziej niż te dinozaury, bo bo jest tam troszeczkę chyba nawet minimalnie więcej takiej ekonomii, niż było w dinozaurach, bo ten park jurajski zapamiętałem jako takon taki, taki, w którym po prostu obserwowało się swoje dinozaury, a tutaj raczej trzeba tak troszeczkę porozkminiać z ustawieniem tego wszystkiego. Jest to też prosty dosyć mechanizm tego współdziałania, pieniędzy, tego całego marketingu i tak dalej, ale jednak troszeczkę większą głębię czuję niż w parku jurajskim, co może być dziwne, bo gra zajmuje 500 mega. tak Więc słuchajcie, dużo pewnie o takich, że nie można mówić, ale naprawdę grało mi się w to przyjemnie, E, fajne są różne kombinacje tych ryb, w ogóle jest ich naprawdę masa. Ja w ogóle poznaję nowe ryby, jest w ogóle po polsku i tam są jakieś e, na nazwy, której żadnej nie powtórzę, aczkolwiek one są jakieś takie normalne, polskie, jakieś tam e, kurcze. No, no, trudno mi powiedzieć, ale, ale, ale nigdy bym nie powiedział, że takie ryby są, a tych ryb jest odgroma. Są to malutkie rybki. No i świetnie. Ja, ja myślę, że osoba, która ma ryby, to w ogóle powinna kupić tę grę, bo gdybym miał e, akwarium jakieś w domu, to od razu bym w ogóle w to grał i, i to nie ma opcji i, i na pewno połowy tych ryb to może bym kojarzył. E, żadnego bojownika jeszcze nie miałem i żadnych pirani też. E, e, powiem wam, że świetny, przyjemny, delikatny taiko, na pewno na słabsze też pecety. I, i mogę tylko polecić, że jeżeli ktoś lubi tak konek jak ja i jara się takimi rzeczami, to naprawdę ta gra jest, jest dobra, taki mocno siódemkowy tytuł w którym powiem wam, że, że jeszcze sobie wrócę jeszcze sobie w to pogram i, i mam nadzieję, że będę się przyjemnie bawił bo na razie jest tam coś co robić zdziwiłem się właśnie, że tak kurczę druga misja, te misje są dosyć e, długie, trzecia misja czwarta i tak niby robię to samo, ale jeszcze cały czas mam na to ochotę, bo tutaj dzieją się dodatkowe rzeczy tutaj trzeba, e, dochodzą nowe, nowe rzeczy kompletnie na które trzeba zupełnie inaczej spojrzeć e, spojrzeć, więc kurczę, super, S super sprawa e, i jak najbardziej Wam polecam, zobaczcie sobie jak powstaje akwarium, bo to też nie wiedziałem e, jakie tam rzeczy i w jaki sposób to, to trzeba instalować, więc to jest na pewno ciekawa pozycja szczególnie dla fanów ryb, łowienia, może też w sumie nie wiem czy tak, ale bardzo fajny tykon bardziej mi się podobał niż park jurajski, a to już jest coś, chociaż park jurajski był taki sobie w sumie dobra, więc to chciałem powiedzieć o mega akwarium słuchajcie, możemy przechodzić w takim razie do naszych newsów czy coś ciekawego ostatnio działo na świecie, czy coś macie ciekawego ja mam coś ciekawego jeee, Michał, jedziecie na Tesli wyszedł Cuphead i nie wiem w ha, jakim kierunku to tak, słyszałem coś, tak, tak no, nie wiem to... w jakim kierunku zmierza motoryzacja, że gry po prostu wychodzą na samochód Ech, czy tak. potrzebujemy tego? znaczy, wiesz, no jak jakbyś prowadził to bym sobie pograł, nie? w sumie to znaczy, czytałem, że, że żeby pograć w, w Cuphead'a na Tesli, to musisz mieć zaciągnięty hamulec ręczny Aha, więc podczas jazdy granie nie wchodzi w grę ale ile ja. też czasu spędzamy w samochodzie po prostu nic nie robiąc Wiesz, ale, i... hamulec ręczny to ci tylko przypominam że tak samo działają kamerki cofania i jak miałeś radio które podłączałeś do samochodu sam i ono miało załóżmy odtwarzacz DVD no, to właśnie chodziło o hamulec ręczny albo o, o, o jakiś tam, wiesz, parking na, na skrzyni biegów. To wystarczy odpowiedni pin wpiąć tam, gdzie to jest, wiesz, przełącznik. Do żarówki się podłączyć, wiesz, od światła czy, czy cokolwiek w tym stylu. Wystarczy to przełączyć. No wiadomo, są jakieś i to jest, jest, jest do obejścia. Znaczy, no, być może Tesla jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale na pewno są na to obejścia. Ale chodzi mi o sam fakt, dlaczego po prostu gry wychodzą na samochód. Przecież żyjemy w czasach, że możemy kupić sobie przenośną konsolkę, mamy gry na telefonach i czy potrzebujemy jeszcze grać wiesz w Dlatego, że teraz za darmo o tym mówisz i, i po prostu Tesla no, jest takim tworem, żeby o tym wiesz było gadania dużo i tak dalej. No, no Tesla Tesla. Wiesz, po, co, po, co, po co wysyłają samochód w kosmos? No? Żeby się o nim mówiło, no. Na przykład. E, dobra, więc e, tak, mamy, mamy na testy tą grę. Słuchajcie, ja ostatnio e, chciałem wam powiedzieć, że ostro zastanawiałem się nad tym Ghost Reconem, e, Breakpointem. Słuchajcie, ale okazuje się, że to jest straszne gówno. Ale nawet to, to nie jest taka tam średnia gra. To jest straszne gówno. Ja patrzę po recenzjach 3, 4, 5 i to są recenzje najnowszego Ghost Recona. I jestem troszeczkę tym załamany, bo strasznie lubię serię. Wildlands, jest... może nie był jakiś... Swamp? Ghost Recon całkiem nowy, czy to jest dodatek e, tak Tak, break, Breakpoint. Ale no, to jest do tego poprzedniego, do White Lights'ów do, dodatek. Nie, to jest oddzielna gra, Rafał, to jest nowa gra. Okej. Okay. Tak, no. tak, to jest tylko kontynuacja White to tak jakby, w ten, ten sam koncept, ale to jest no, nowa gra, to nie jest duży dodatek, to jest, to jest nowa gra, nowe terytorium i wszystko inne Majo, Mają co... No, wszystko tam jest nowe tak? Koncept jest podobny No i słuchajcie, no okazuje się, że, że jest straszna kupa Że zerowa sztuczna inteligencja e Że Wszystko, jakiś tam Podobno system jest survivalu e I on jest strasznie chujowy, chujowy działa W sensie, że trzeba, nie wiem, chyba tam się Nie wiem, czy nie leczyć czy, czy nie jeść, albo nie leczyć, w sensie jakieś opatrunki, złamania, jakieś takie głupoty, e, ale wiem, że można to strasznie łatwo obejść i w sumie nie, granie jest jakaś, e, e, hmm, e, że tak powiem, e, nie trzyma się tak, tego tak, jak powinna. E, brakuje mi słowa. E, tak czy siak, e, kupa, po prostu kupa. Ja ewentualnie sobie jeszcze zobaczę ten tytuł z pewnością, bo lubię Ghosta i pomimo nieciekawych recenzji bardzo nieciekawych recenzji bym powiedział to i tak jestem zainteresowany tym tytułem, więc jak najbardziej bym chciał, chciał to zobaczyć i sobie to zobaczę, mam Właśnie na widzę na Metacritico User Score 2.7 więc nie zachęca to. No, no, no właśnie a wiesz co, ja tak sobie patrzę, bo na, na GameSpota zawsze chodzę, to dali, dali już taką wstępną ocenę 4 na 10 wow. I, i więc jest grubo, tak? no kurwa, to, to, nawet jest, to nawet nie jest przeciętnia, to jest po prostu spierdolona gra no Ale, no, ee... no szkoda, szkoda, szkoda bo e, lubię bardzo Markę e, no zobaczymy e, jak będę miał jakąś tam możliwość to postaram się w to pograć e, tak, więc czy coś jeszcze? E, czy coś jeszcze macie chłopaki? coś widzieliście? coś słyszeliście? coś fajnego się dzieje na świecie? Nie no, wiesz, napinanie muskułów przed nowymi konsolami, więc tam na razie się te wszystkie newsy wypinam i, i czekam i tak kupię PS5 pewnie na premierę i tak to się skończy. Um, Rafale miałem się pytać, bo he, dzisiaj byłem w kinie na, tego, na tym Jokerze i w ogóle powiem wam, że były trzy, trzy reklamy gier. W ogóle rzadko mi się to zdarza. Miałem właśnie re reklamę nowego Ghosta, reklamę nowego Call of Duty, które podobno będzie sztosem I? i reklamę tego Dev Stranding. który Rafale, bierzesz to, to na premierę? Wiesz co? Myślę, że mogę wziąć. Może się skuszę, bo to jest coś takiego, o czym będzie głośno. No i Kojima wiesz, jednak... Jednak kusi, nie? Tutaj myślę, że będzie tam jakiś mindfuck jeden albo drugi, który będzie ciężko ominąć w internecie i warto by się było, wiesz, tak jak w Metal Gear 5 było poznać na nim, w Metal Gear 2 też było, w dwójce też było coś takiego, co, co można było łatwo sobie spierdolić, wiesz, i fajniej było to odebrać, tak jak było od gracza, więc no myślę, że Death możemy może mnie skusić. Mhm. Pewnie no, i tak właśnie... zobaczę, jakieś pierwsze oceny, wiesz, z, będą publikowane już wiesz, przed, przed premierą samą w sobie. Na pewno nie robię żadnego preordera, ale na pewno czekam bardziej na dead trending niż The Last of Us 2. Bo powiem ci, że dzisiaj była krótka reklama tej gry i to jest zupełnie inna gra niż myślałem, że będzie w sensie że, że tam nie wiem Rafale nie, nie wiesz jeszcze jaka to będzie gra ja wiem że no właśnie są nie wiem jaka to będzie gra i, i to pamiętaj że wielokrotnie już było tak że, że zupełnie co innego było pokazywane a potem się okazywało że to jest co innego jeżeli chodzi o Kojima więc my ciągle nie wiemy jaka to będzie gra no właśnie. Jakieś tam mechaniki mamy poznane, okej, okay, ale każdy sobie mówi, że dobra, dobra, symulator Ubera, wiesz i jakieś tam z tego typu historii, wiesz, o tym jest głośno i o to chodzi, żeby o tym było głośno a finalnie możemy się okazać, że zupełnie co innego widzimy. No tak, tak, tak, tak, tak. No zobaczymy, no bo właśnie, właśnie e, tak jak mówisz i, i tak jak też widziałem na tym pierwszym trailerze to myślałem, wow, ta gra będzie taka, a teraz a teraz, teraz jak widziałem dzisiaj w, w nie to w ogóle twierdzę, że to będzie zupełnie co innego niż widziałem, więc a jeszcze może okazać tak a jeszcze może się okazać, że to w ogóle jest jeszcze co innego nie? E, no e, dobra, więc myślę, myślę że Okej, okay, więc jak, jak nic nie ma ciekawego to nic nie ma e, nie ma się co spinać ja tylko jeszcze chyba słyszałem, że w końcu e, Spider-Man jednak wraca do Marvela e, jakąś taką informację usłyszałem tak, worek jednak. pieniędzy i będą robili no tak, yy, więc. Bardzo, e... bardzo dobrze, aczkolwiek myślę, że to dalej nie będzie, wiesz, miejsca robił w całym uniwersum takiego grubego, że, że, go tam będą wpinali, wiesz, pod Avengersów czy coś w tym stylu, tylko, tylko po prostu, że tło. No coś tam tło jeszcze jakieś będzie, wiesz że, że będzie mógł wykorzystywać tak jak w ostatnim Marvelu mieliśmy wiesz, Nick'a Fury, znaczy w ostatnim Spider-Manie mieliśmy Nick'a Fury i tak dalej to, to tego typu, że wątki zostaną po prostu wiesz, w pełni mogą być ukończone a nie, że to będzie po prostu na własnym podwórku Venom ze Spider-Manem nagle, wiesz nowa, nowa historia, nie? Mhm, tak e, dobra, więc słuchajcie to chyba będzie na razie na tyle ja ewentualnie jeszcze Wam powiem o czymś takim, co się nazywa sprzedaż, ponieważ sprzedaż w, na, w tym tygodniu była następująca. Pierwsze miejsce oczywiście było, to była też premiera FIFA 20, nie mogło być inaczej. Drugie mieście, miejsce to jest Nowa Zelda Link's Awaking. Trzecie miejsce to są Borderlands 3. Czwarte to jest Gears 5, o których zaraz sobie powiemy. Piąty to jest Crash Team Racing Nitro Fueled Szósty to jest druga część Division Siódmy to jest Sea of Thieves, o to ciekawe ósmy to jest Mario Kart 8 Deluxe Dziewiąty to jest Minecraft Xbox Edition I dziesiąta ostatnia część, ostatnie miejsce to jest Forza Horizon 3 Słuchajcie, Michale grałeś w ten Sea of Thieves? Nie, ale w Game pasie jest za darmo. To też mnie zaskoczyło właśnie, że jest w rankingu sprzedaży tak wysoko. No nie? No właśnie, no ale to, to może działa na tej zasadzie, dobra, ty masz, to ja sobie też kupię albo coś. Tak czy siak, to chyba tylko jest na Xboxie w ogóle, więc. I na PC? Nie, no, na PC nie. Znaczy, no, na PC nawet jak jest, to ja to liczę, że jest tylko na Xboxie, nie więc, No dobra, to jest to samo. E, teraz. To, to, to jest to samo, więc, mm, spoko, więc to, to jest też ciekawe, e, powiem wam, że, no niestety wyszła taka gra, która nas nazywa się The Search 2. I ona jest dopiero na 35 miejscu. No, niestety wszyscy rzuciliśmy się na FIFA. Na FIFA. Aha, wiem, czemu jest Sea of Thieves tak wysoko. Sprzedaż Sea of Thieves wzrosła aż o 200%, ponieważ Microsoft dorzucał najnowszą. E, zrobił sobie najnowszy zestaw z Xboxem e, S, właśnie. E, I tam właśnie była też FIFA, i był też właśnie Sea of Thieves. Dlatego jest tak wysoko. E, no. Jako pewnie ten ekskluzyw, więc tak. Tak samo no, Horizon był cały czas, tak. Forza czwórka, wiesz, pchany do konsoli wszystkich, no to się tak liczy. No tak, tak, tak. Więc spoko, spoko. Sprzedaż standard dla FIFA 20, więc już ta FIFA będzie tutaj 100 lat, ale, ale niech będzie, bo to jest naprawdę dobra FIFA. Dobra, słuchajcie, może ja o Jokerze powiem później, Michale. Powiedz, jak tam te Gilsy piątka. Ostatnie Gearsy chyba na tą generację, już szóstka na pewno już nie wyjdzie, więc powiedz nam jak tamten tytuł się sprawuje. Z tytułu jestem bardzo zadowolony, muszę od razu powiedzieć. Gearsy to jest takie moje pierwsze zetknięcie z tamtą generacją, konsol z konsolami w ogóle, bo zawsze byłem... W kierunku PC nastawiony nastawione i takie 2008 to był taki rok gdzie powiedziałem sobie Xbox 360 wygląda fajnie kupię sobie no i pierwszą gierką którą grałem na Xboxie 360 były pierwsze gearsy które były jakieś tam nowym On, to był bardziej taki pokaz technologii dla mnie niż niż jakieś konkretna gra bo i kampania była krótka i i multiplayer był jakiś taki wrzucony by było 5 na 5, byleby sobie ludzie tam grali i co za tym poszło, spędziłem bardzo dużo godzin w pierwszej części ogrywając ją na wszystkie sposoby i z kumplem na koopie, w różne warianty na same snajperki, na samych pistoletach więc gierce zaczęły być serią dla mnie jedną z bardziej ulubionych mimo, że te Kolejne części nie, nie wciągnęły mnie. Tak jak jedynka, to w piątce bawiłem się w końcu na podobnym poziomie co w jedynce. Zakupiłem także, bo gra jest w Game Passie, Game Passie ale zakupiłem sobie edycję Ultimate. I to był błąd jednak. A jednak? A czemu? <grafię> bo gra nie miała dobrego startu na początku. Bo... Co to znaczy? Że zabagowana była czy coś? Tak, były bugi i były problemy z połączeniem, czyli gramy sobie w singla, nagle utracono połączenie z serwerem. O myślę, no te, ja myślę, że to jest wina po stronie leży, po stronie tego, że przełączyłem konsolę pod Wi-Fi, a nie na kablu, że przez to mnie rozłącza, ale okazało się, że na kablu jest to samo. Cały czas wyrzucało, yy, czy to z singla, czy to z multi i po prostu trzeba było wyłączyć na dwa dni, przeczekać i dopiero wtedy grać, kiedy wyszła aktualizacja, kiedy grę, infrastrukturę sieciową musieli na, chyba poprawić. I ogólnie multiplayer w gilsach nie jest grywalny na samym starcie, bo sami wyjadacze są na początkowych levelach i po prostu ma się gwałt na respie tak zwany, ale do, do, do tego przejdę za chwilę. W nowych gilsach, nowe gilsy to jest, to jest nowe pokolenie jak już wcześniej wspomnieliśmy, kiedyś historia zaczęła się od Markusa Feniksa, gdzie tego Markusa Feniksa mi brakuje, bo to był naprawdę... Mówiło się, że po prostu gra się pudzianami, którzy walczą z kosmitami. I gdzieś, gdzieś to się zatraciło, ten prosty, prosty styl gry, że po prostu szło się korytarz Killerum, korytarz kill gdzieś na to Jana, się zatraciło. Na, Jana. na Jana, po prostu To była ścieka. Pierwsze Gearsy, drugie, trzecie. Teraz zrobiła się tak bardziej Gils, ta historia zwolniła i, o, i taka głębsza się zrobiła. Brakuje naprawdę tych zasypów roomów, zasypów strzelania. Zaczynamy. Yy, te, teraz piątą część zaczynamy Jamesem, czyli, czyli synem Markusa Fenixa, którym graliśmy w części czwartej. Jest dla niego jeden akt przeznaczony, a reszta aktów gramy kobietom, gramy Kate, która połączenie ma z rojem. nie będę tu spoilował w jaki sposób jest ona połączona, bo do tego się dochodzi w trakcie kampanii i kampania jest dosyć fajnie poprowadzona, ale jest też trochę, trochę mi się niektóre momenty przeciągały, bo jest podzielona na cztery akty. W pierwszym, w pierwszym akcie mamy klasyczne Gearsy, idziemy z kill roomu do kill roomu. Podziwiamy widoczki i grafika piękna. W drugim akcie dostajemy coś takiego jak łódź do podróżowania, gdzie musimy po prostu po prze, przejechać po pustkowiach. To po prostu zrobili coś takiego jak yy, było w Uncharted, że po prostu duża taka... Tak, tak, w Uncharted no, samochód był to polana. tutaj... Czy to jest potrzebne? Nie wiem. Zapierdzieliśmy Jeepem po tym tak, po, tak. Po, po polu. I czy to jest potrzebne? Bo rozumiem jakby coś się to, działo. To jest podobne też w Godoworze, tak? Bo w Godoworze też yy, nowym wrzucili coś takiego jak yy, na środku, wiesz, wielka mapa, gdzie się po prostu po niej zapierdzielało, po to, żeby posłuchać sobie rozmów yy, jego z yy, no, Kratos'a z synem i, i w międzyczasie coś tam sobie po prostu wybierać, jakieś misje, coś tam pozbierać i tak dalej. I tak dalej. Tylko w Godoworze to było wciągające, to mi nie przeszkadzało. A Godoworze to jest... było wciągające, bo ciągle spotykałeś, miałeś jakieś inne aktywności na tym, spotykałeś, powiedzmy jakichś jeszcze wrogów, yy, zbierałeś znajdźki i, i ogólnie no tam mocno ta gra jeszcze stała fabułą poza, yy, poza strzelanką, a, a tutaj to po prostu był taki taki, no takie pole puste. No. Puste pole, no nic się nie działo. Jak jeszcze w drugim akcie, gdzie była lodowa sceneria, która wyglądała pięknie na tych terenach otwartych, to tylko tyle, co było tych parę satelit tam do odkrycia, parę znajdzie jak naprawdę śladowa ilość, to w trzecim akcie, gdzie była już pustynna aura, nie było prawie nic tam w tym, więc nie wiem, czy to jest potrzebny zabieg, że te odległości zajmowały tyle czasu, ale jak jest to, to może będzie to jakimś rozwinięciem w kolejnych częściach, że oni wykorzystają to, bo nawet nie było żadnych walk tam w nie było nic, nawet... Te wiesz, ta... może po prostu to jest taka kwestia, że ten przestrzeń będzie bardziej mm, wypełniana kolejnymi, wiesz, prosta aktualizacja i z tego huba możesz sobie wskoczyć w kolejne misje jakieś, które się tam pojawią. W dodatki i tak dalej, nie? Które będą umieszczone w tym, w tym pustym świecie. Tak, żeby to było bardziej, wiesz, jakoś zgrane. Ciekawe, czy jakieś dodatki będą planowane. Czy nie pójdą z całej całe siły w multiplayer. Więc... Jak już, jak już pomijając te, te kwestie podróżowania, to jak już dochodzi do walki, to jest naprawdę soczyście. Gilsy zawsze były brutalne, zawsze krew się lała, flaki głowy pryskały. To jest jedna z, nie wiem, z brutalniejszych serii chyba, ale brutalność jest w gilcach w tym kierunku, że, że sprawia przyjemność, jak się ze snajperki trafi w głowę. Wszystko się rozpryskuje, wszystko się zalewa krwią i to sprawia frajdę. Nowością, jaką jest w Gearsach, jest także nasz robocik Jack, który był zawsze do otwierania drzwi, do robienia brudnej roboty, i nasz Jack jest bardziej teraz w grze niż e, jakimś tam częścią W jedynce w ogóle Jack był taki, taki, pojawił się znikon otwierał drzwi i znikał. A tutaj Jack. No ogólnie jest... teraz to jest taka opcja wrzucania w niego po prostu postaci wręcz grywalnej, tak? I, tak, i może i jako trzecia osoba dużo... w kopie może grać właśnie Jackiem. Raz, że trzecia osoba może grać Jackiem, a dwa, że od cholery tak naprawdę zbieractwa jest sprowadzone do tego, czy misji pobocznych, żeby zbierać jakieś usprawnienia dla tego robota, nie? No i te usprawnienia są, to znaczy te funkcje robota bardzo przydają się w rozgrywce i to zmienia naprawdę rozgrywkę, kiedy wchodzi jakaś, na wyższych poziomach, jakaś lepsza taktyka, bo Jack a może... grałeś z kimś czy sam? Ja grałem w sensie... sam. Okej. Okay. Pierwsze podejście mam Mi się tutaj... sam. Ja też w to grałem sam, natomiast mi się bardzo podobało podejście z takiego kanału na YouTubie, którego wam teraz, nie powiem jak się nazywa, gdzieś tam możemy go podlinkować, natomiast ono się sprowadza do tego, tutaj kolega Grzegorz go, go gdzieś tam linkował, który prowadzi dziewczyna gracza i ona powiedzmy, że recenzuje gry ze swojej perspektywy w kontekście, czy fajnie jest na coś patrzeć jak on gra, albo czy ona ma tam wtedy coś do roboty, nie? Czy się dobrze bawi siedząc obok na kanapie. Niezależnie czy gra w kopie, czy, czy nie gra w kopa i tak dalej. No i tam dużo różnych jest ciekaw, ciekawych historii. O Girsach się też wypowiadała, właśnie w kontekście takim, że y, jest idealną postacią właśnie ten latający robocik, y, po to, żeby ona mogła mu pomagać. Jako trochę mniej ogarnięta, a jednocześnie po prostu zajmująca się innymi rzeczami, zrzucająca jakieś tam, wiesz, napalmy porażenia, bomby, granaty i tak dalej, i tak dalej, znad nad tego całego e, pola pola bitwy, powiedzmy, nie skupiając się na głównej formie rozrywki, która jest e, skupiona do strzelania za zasłon, nie? Chętnie też spróbuję zagrać ciekawe, Jackiem. Żeby... Tak, i coraz częściej chyba spotykamy. Jako, jako z, do kogoś spróbujesz zagrać Jackiem, tak? E, tak, tak. Co, drugim razem. No to dobrze, to może spróbujemy w ten sposób, bo mi się strasznie jakby chciało, żeby Jack nie był na komendy, tylko żeby ktoś był, to może w ten sposób ze mną przejmie. No bo jednak komplikuje to trochę rozgrywkę, kiedy jesteś w walce, a musisz wydać polecenie Jackowi, żeby coś zrobił, coś załatwił, trzeba już mieć to trochę ogarnięte z tym też, że Jack ma bardzo dużo przydatnych opcji, z których nie zawsze się korzysta, bo po prostu ja na przykład nie miałem na to czasu, żeby przestawić Jacka pod taką i taką taktykę więc fajna sprawa na pewno jak kontroluje Jackiem ktoś, kto no prawdziwa osoba, a nie i AI i kampania, kampania zajęła mi 11 godzin gdzie dłużyły mi się strasznie te momenty podróżowania, ale... A powiedz mi, miałeś... Podróżowanie podróżowaniem, ale powiedz mi, miałeś jakieś momenty, w, w, gdzie gra ci coś słabo tłumaczyła, gdzie masz na przykład pójść, albo co masz na przykład zrobić, którędy się gdzieś przedostać, takie, że się gdzieś blokowałeś, pomimo, że coś banalnego tak naprawdę trzeba było zrobić? Tak, dwa... Dwa momenty miałem w, tym, w, tym, w takim stylu i to na pewno... Z... No bo ja, ja jeszcze Gearsów nie przeszedłem, ale też już miałem dwa takie momenty i, i po prostu, nie wiem, no w sumie w różne gry gram, nie? I, i w zasadniczo wszystkie jakieś takie głośniejsze tytuły też grałem. No i jeżeli zawieszasz się gdzieś i powiedzmy siedzisz w jednym miejscu, wiesz, pięć minut czy 10 minut... To kurde, nawet w Metalgirze sprzed 20 lat, wiesz, dzwonił do ciebie kodek i mówił, co, co powinieneś ewentualnie zrobić, albo, mm, może nie wyłapałeś jakiejś wcześniejszej wskazówki, albo jakaś ikonka po prostu się nieodpowiednio świeci i jest niezauważalna i, i dokładnie w takim miejscu, gdzieś trzeba było przejść, nie wiem, otworzyć jakiś włas dosłownie, nie? Tylko ten włas miał taką malutką ikonkę tej rączki, szarą, wiesz, yy, przy sobie podświetloną, że w ogóle ją ignorowałem, kompletnie i nie widziałem, Biegałem dookoła, wszędzie szukałem mm, opcji jakiejś, jak, jak tam ten włas otworzyć, jak tam zejść niżej. Czy, czy coś, wiesz, wszystkie postacie czekały, wiedziałem, gdzie należy wykonać jakąś akcję, gdzie należy mm, pójść dalej, ale nie wiedziałem, jak to zrobić i myślę, że tu takich kilka błędów projektowych było w tym. Na Irytujące początku dosyć. było ich więcej po premierze od razu, bo nie wczytywały się poszczególne skrypty, czytałem o tym, że po prostu postacie zatrzymywały się i trzeba było grę od nowa. Ale to właśnie ja nie grałem od razu po premierze, to już było po, po aktualizacjach, więc... A u mnie jedynym problemem było, to nie, to nie... raczej to nie będzie spoiler, w drugim akcie, kiedy trzeba przebić się przez taflę lodu, nie wiedziałem za cholerę, gdzie przejść, gdzie wejść, gdzie stuknąć, w co stuknąć. I było to właśnie, to jest ten moment, o którym pamiętam, że był tak słabo zaprojektowany, że po prostu chodziłem w kółko i i szukałem. Więc takie momenty się zdarzają. A w, w Gilsach jest dużo dużo przejść po prostu, gdzie trzeba podejść i kliknąć, czy to drzwi, czy to jakiś haszcza, czy deska, która wisi w powietrzu, pod którą trzeba przejść. Ale myślę, że takie momenty są po to, żeby po prostu wczytać dany poziom dalej, żeby nie było żadnych przerw. Bo wtedy i, i postać wolniej idzie i, i... I chyba to jest ten moment, że, że się wczytuje reszta ale ogólnie mimo, mimo tych że, tego tych dwóch czy trzech akcji, gdzie nie wiedziałem co zrobić to jestem zadowolony trochę jestem jednak zawiedziony końcówką bo walka jest taka no po prostu jest mogłoby być lepsze zakończenie w którym by się pomyślał wow skończyłem Gearsy i ta końcówka była zarąbista, po prostu było zakończenie takie pyk nie ma potwora, okej, okay, koniec gry. No i co dalej? <śmiech> nie to, wiem. Już, to już jest kwestia takiej, której nie dokończyłem, ale opinii trochę słyszałem, że to jest y, syndrom gry ze środka. Takiej właśnie jak go of War, że, że fabuła się zakończyła, ale bez wielkiego łału będzie kontynuacja i to od razu widać na samym początku, że wchodzimy w nowy jakiś tam nową trylogię, czy coś ten desy wydaje mi się, że Kate jest dobre, dobrą postacią, żeby po prostu dalej części toczyć, tylko, że jak już robią coś takiego, żeby zachęcić do trylogii to powinni to nie wiem, jakieś cliffhanger zrobić coś, coś co by zostawiło naprawdę w głowie, aha, skończyło się tak i teraz czekam na kolejną część żeby zobaczyć, co było dalej, a teraz skończyłem kampanię, okej, okay, skończyłem jak kiedyś wyjdzie, to, to, to zagram w następną, bez żadnych emocji, że o, teraz, teraz niesamowita będzie kontynuacja, nie mogę się doczekać, więc tego, tego brakuje w tym zakończeniu. Czyli Gearsy 5 na 10? No, jeszcze do... <grywia> Kompania może, może więcej niż 5, tak, tak 7 bym dał od siebie. Ale no właśnie, z... a jak multi? Pograłeś No trochę? właśnie, jeszcze z multi wbiłem tam z 35 poziomów, może grałem z 5 godzin, nie dużo, <grywia> ale... W... Jestem zadowolony z multi, teraz po wszystkich aktualizacjach i tak dalej ustabilizowało się całe połączenie, dobieranie graczy, że wszystko jest, wszystko jest w porządku. Miałem trzy razy może problem, że rozłączono mnie serwerem na grze rankingowej, ale mogłem ponownie do tej gry dołączyć i mamy grę w czterech trybach na multiplayerze jest tryb, tryby zręcznościowe gdzie mamy po prostu dla casuali sieczkę na wszystkich zmieszanych trybach jest i gun game, gdzie, gdzie cała drużyna dostaje po iluś kilach nową broń są deathmatche i wszystko co, co znamy ze standardowych trybów multiplayerowych z Gearsów. są tryby rankingowe gdzie gram, gdzieś spędzam więcej czasu, bo po prostu wbija się ranking i gra się zawsze Prawie zawsze z ludźmi na tym samym poziomie i w trybach rankingowych są kary za wyjście i po prostu trzeba już się skupić na na rozgrywce. W trybie rankingowym mamy Eskalację, Króla Wzgórza, Strażnika, drużynowy Deathmatch i Zabijaka, więc każdy raczej w trybach rankingowych znajduje coś dla siebie. Ja skupiam się na Deathmatchu, bo jest fajnie zaprojektowany według mnie. Podobały mi się mapki i po prostu mamy 15 żyć na drużynę i kiedy ostatnie życie na drużynę jest, jest ym, kiedy ostatnie ostatni zgon pada jest pięciu, zostaje pięciu na polu walki bez odrodzeń i kończy się runda. Więc więc to jest taki tryb dla mnie. Nie rozumiem jednak poziomu levelowania postaci, to znaczy postaci to, profilu naszego, bo jest podzielone na jakieś trzy kategorie, że Poziom ogólny, który wzrasta z doświadczeniem. Zbiera się gwiazdki, które przekładają się na jakiś tytuł, porucznik i tak dalej. I to, jak zauważyłem, jak, jak zobaczyłem, jak, jak na czym polega zbieranie gwiazdek, chwyciłem się za głowę, bo może za zbieranie gwiazdek i skiny, wykonywanie różnych, różnych e, challenge. i widziałem tam, ja mam, ja mam gdzieś tak 300 zabójstw, ale żeby zobaczyć, załatwić skórkę do Kate, zimową skórkę Kate, trzeba chyba 15 tysięcy zabójstw zrobić i milion doświadczenia zebrać nie wiadomo co, więc jest... Dla samych skórek, dla samych gwiazdek jest straszny grind. Ja nie wiem, chyba o. trzeba po prostu grać i grać tylko w gierce, tam, żeby... tam akurat grind jest potrzebny, no bo przecież chodzi o to, żeby je kupić, tak? No to chyba... Ale jest właśnie można je, można je kupić za prawdziwe pieniądze? Oczywiście, że można. Oczywiście, że Aha, można. Aha, no to mamy multi, multi, multitransakcje w grze. No okej. Okay ale ten grind jest podciągnięty naprawdę do, do strasznego, strasznego poziomu. Ja nie wiem, czy... Na pewno są ludzie, którzy to ogarną, ale dla mnie to jest po prostu bariera nie do przeskoczenia, żeby po prostu setki godzin bez dla bez jednej skórki poświęcać. Dla mnie to jest bez sensu. Mhm. Ale jeżeli grasz, bo grasz, to fajnie, że tam kiedyś, kiedyś ci wchodzi. No wiesz, pamiętaj, że to jest gra mocno zawierająca multi, która tak naprawdę, no niektórzy hordami żyją i napierdzielają je po prostu do usranej śmierci, więc no to, że raz na jakiś czas ci potem będą wpadały jakieś te cholerstwa, no to wiesz, ty mówisz o jakiejś tam skórce, która 15 tysięcy zabójstw potrzebuje, ale po drodze też będziesz miał kilka innych, no, a tam dosyć szybko idzie. Ile w jednej hordzie będziesz miał zabójstw? Jak dobrze przysiądziesz z jakąś zgraną ekipą? Właśnie zgranej ekipy nie mam, więc w Fordę nie gram. No właśnie. Czyli to twoja wina? To moja wina raczej. Chociaż w Fordę bym sobie pograł. Jakbym miał ekipę, czemu nie? Nie masz wejść? przyjaciół, to musisz płacić po prostu. To jest taka grano. <głos> to muszę wtedy. Musisz ku kupować, kupować sobie tych przyjaciół teraz, wiesz, żeby jak ktoś zobaczy, że jesteś w tej skórce, stwierdzi, ale ten to ma przyjaciół. Albo <głos> Ten ma za dużo czasu. To znaczy, ja myślę, że w multi, jak wyjdzie Call of Duty, to po prostu zapomnę o gilsach. To jest taki tryb multiplayer dla mnie. A, a, a powiedz mi jedną rzecz, bo grałem kiedyś dużo w gilsy. Jedynkę i dwójkę. W trójkę chyba mniej. Jeszcze wyszedł tam jakieś coś, nie, nie wiadomo co w międzyczasie jakiś... No, pod... Judgment. Ta o to, to właśnie. No, to chyba nawet odpaliłem. Faktem jest, że chyba w dwójce, nie wiem czy w jedynce, może już w jedynce, ale w dwójce chyba wprowadzili coś takiego, co mi się bardzo spodobało, że na przykład po minucie gry w multi zaczyna padać jakiś tam, nie wiem, deszcz, ze szkła, grad, chuj wie co to było i trzeba było się chować, bo jak nie to ginąłeś po prostu. Są tutaj takie rzeczy w multi. Jest na, to jest na jednej mapce było to, pa, pamiętam, że, że trzeba było uciekać, tak, tak trzeba, tak, było, tak. trzeba było uciekać i to, to mi się strasznie spodobało w Multi, w Girsach, bo nigdy wcześniej tego nie widziałem później w Call of Duty mi się to pojawiło ale, ale w Gearsach właśnie zapamiętałem właśnie, że to był zajebisty motyw, żeby Właśnie szybko spieprzać, bo, bo zaraz, yy, zaraz możemy zginąć, nie? Jest to urozmaicenie w rozgrywce i takie urozmaicenie jest na jednej z zimowych mapek w Gizach Piątce, gdzie tak. robi się po prostu zimno i trzeba... I wieje wiatr i trzeba się po prostu schować z tego A, wiatru. Czyli jest coś takiego. Jest coś takiego. No to, to... właśnie o tym chodziło. No okej, okay, no, to, no to właśnie miałem, miałem takie pytanie, czy, czy dalej tak urozmaicają. I co? I tam też są... Yy, Gry 4 na 4 na ogół 4 e... na 4 tam było chyba 5 czy 5 na 5 5 5 na 5 no tak No okej okay. i co w trójkę multiplayer 5 na 5 i też ciężko zabić przeciwnika ja pamiętam że trzeba było zawsze ładować u niego trochę tak, to jest, to jest... Jednak tu, tu się robi ro rolkę i shotguna na blisko się podchodzi w większości przypadków. Mhm. Chociaż te bronie są teraz, bo w jedynce i w poprzednich częściach to było tylko. gnasher, rolka, podbiegasz i walisz mu z gnashera, czyli zmierzyciela, po polsku przetłumaczony shotgun. Aha. I tutaj zrobili już taki balans broni, że da się grać wszystkim. Da się lancerem z odległości... Yy strzelać, granaty są, snajperki fajnie rozmieszczone, czy łuk. Wszystko jest grywa grywalniejsze, bo kiedyś to się tylko z Gnaszerem biegało. Teraz jest przyjemniej, ale czasem trafi się na takich kozaków, że po prostu pad przez okno, wylatuje po skończonej rozgrywce rankingowej. Takie, takie rundy też mi się zdarzają. Tym bardziej jak ktoś... Y tam trzeba, w giejsce trzeba po prostu grać, żeby być dobrym. Trzeba cały czas tak, być tak, w tej tak, grze. Tak, Bo jak, jak ktoś jest takim z graczem z doskoku, jak na przykład w Call of Duty jest to możliwe, że a zagram sobie szybko jedną rundkę, fajnie, wesoło i kończę a tutaj jak nie grasz, to po prostu nie umiesz i dostajesz baty i to z próg wejścia do multiplay multiplayera w gilcach jest bardzo wysoki jeśli chodzi o gry rankingowe Tak, tak. tak, tak. bo na trybach zręcznościowych spotyka się naturalnie casuali, którzy właśnie z doskoku grają, ale nie gram w tryby zręcznościowe, bo mnie nie jara po prostu gun game i nie jara mnie taka, taka imprezowa a rozgrywki, ja wolę coś bardziej na poważniejszym, w cudzysłowie, poziomie, i żeby naprawdę skila poprawiać ciągle. Ale do tego trzeba naprawdę czasu, i myślę, że tego czasu nie znajdę, jak wyjdzie Modern Warfare i inne gry, które są już powoli na horyzoncie. No tak. Ale jeszcze, jeszcze Ale chciałem. Ja tam jest jeszcze jakiś nowy tryb multiplayer. No właśnie chciałem, właśnie, chciałem jeszcze do tych trybów wrócić, i jest tryb yy, zwany Ucieczka. Nie grałem, bo nie mam y, przyjaciół, <śmiech> ale jest to też co y, coś jak horda, tylko w hordzie po prostu wbijamy poziomy i pojawiają się przeciwnicy sterowani przez EI. A w ucieczce polega na tym, że bohaterowie są, wchodzą do, do tego całego roju, do całego centrum roju, podkładają bombę i po prostu trzeba przed upływem czasu uciec z tego roju, gdzie droga jest zablokowana przez wrogów naturalnie i trzeba się po prostu przestrzelać do wyjścia, że tak to określę. Czy ciekawe? Nie testowałem jeszcze. Może uda mi się znaleźć przyjaciół i ograć hordę razem z ucieczką, że dodam może w przyszłym odcinku te trzy minuty na temat hordy i ucieczki. Słuchajcie, Michał, Michał szuka przyjaciół, więc jeżeli chcecie zagrać z Michałem, dajcie znać. Stila.pl na Xbox Live, zapraszam. Przypominam, że, że giersy są praktycznie za darmo dla użytkowników więc... Xboxa. Więc grzech nie spróbować naprawdę zagrać. Jeszcze chciałem dodać trochę na temat grafiki i muzyki. Ej, bo... a, a właśnie poczekajcie, poczekajcie, zanim ruszycie dalej. E, wy, e, mając tą usługę, możecie grać w onlineowe gry, e, czy trzeba jeszcze wykupić abonament na online? Dobre pytanie. Nie no, jest podwójny abonament. Masz Golda i masz Game Passa. Tak, wiem, I tylko że. Mówi, mówiłem ci o tym, że wpuścili coś takiego jak Ultimate Game Pass. I wtedy masz połączone jeden z drugim. Aha. Czyli powiedzmy, gold kosztuje, nie wiem, 3 dychy za miesiąc, game pass kosztuje 4 dychy za miesiąc, a za 55 masz Oba. ultimate. Okay, dobra. A jak napierdalasz promocję tak jak ja, to masz po złotówce za miesiąc, załóżmy, nie? W listopadzie okay. mi się kończy, pewnie znowu coś wiesz. Aha, nie, nie, nie, bo właśnie byłem ciekaw, czy, czy jednak w game passie te ich tytuły, szczególnie ekskluzywne dają możliwość grania w online bez abonamentu czy nie, ale ja widzę, że jednak nie, więc spoko no dobra e, Michał możesz jechać ba. no chciałbym jeszcze wrócić do grafiki i do muzyki w grze no, bo grafika w... była zawsze zajebista tym bardziej, że gram na Xbox One X i jest po prostu miazga yy, poziom wykonania lokacji po prostu niszczy mózg, jeśli o grafikę chodzi nie sprawdzałem jak to wygląda na naj, najlepszych PC-tach, w największych rozdzielczościach, ale na Xbox One X na 55 calowym telewizorze ryje beret lokacje są różne jest, tak jak już mówiłem w akcie drugim mamy scenerię gdzie jest zima, a ja uwielbiam jak jest zima w grach i po prostu taki zimny klimat Para, lód jasno, wszędzie biało, i to wygląda po prostu pięknie. I z tej zimy, jak wchodzimy do jakiegoś hangaru, to jest tak, tak naprawdę w tych hangarach, czuć, że coś się tam zawsze działo. Jest brudno, jest krew, jest wszystko, w każdy szczegół, każde pomieszczenie jest dopracowane. Czy to kino, teatr, w teatr, scena, nie wiem, czy, czy Rafał, miałeś tam scenę w teatrze? Nie, nie, jeszcze nie byłem w tym. To była naprawdę scena, która muzycznie i, i to, co się tam w tym teatrze, czy to był, tak, to był teatr, nie kino. Co się tam wydarzyło, to naprawdę świetne. I to gra świateł, i, i wszędzie plakaty, kolorowo, naprawdę szczegóły są świetne. Nawet jest tak dopracowane, że zatrzymywałem się przy tabliczkach informacyjnych i czytałem po prostu notatki ludzi, co tam, e, co tam są na, na, na takich tabliczkach i szukając easter eggów i różnych ciekawych rzeczy więc naprawdę jest na czym zawiesić oko jeśli to znaczy akt trzeci byłem zawiedziony jeśli o grafiko chodzi, bo pustynne, pustynny klimat jednak nie wyszedł im tak zimowy ale nadrobiło się to w akcie czwartym gdzie po prostu jest rozpierducha, syf wrót i ogień wszystko naraz i to wygląda pięknie a co do muzyki to Gierce zawsze stały mocno ze ścieżką dźwiękową. Nawet łapałem się na tym, że puszczałem sobie muzykę, po prostu jak robiłem coś w photoshopie, puszczałem sobie muzykę z gierców w tle i to dawało taki przyjemny kliwacik pracy, więc muzyka stoi jak zawsze na świetnym poziomie i i chętnie sięgnę, nie wiem czy już, chyba jest już na Spotify oficjalna ścieżka dźwiękowa, więc chętnie sobie po nią sięgnę, żeby mieć dosyłania przy pracy czy w samochodzie. Mhm. A powiedz mi jeszcze Michale taką jedną rzecz, że jeżeli na przykład jestem użytkownikiem, jeżeli jestem takim Rafałem powiedzmy, że nie, nie lubię grać za bardzo w multi, to jest coś kupowania dla samej kampanii tej gry? dla samej kampanii myślę, że, że wystarczy kupować nie. Dla samej kampanii chyba że ktoś jest naprawdę fanem fanem Gearsów i całej tej otoczki. A to jest po prostu prosta historia o walce ludzi z, z obcą rasą, więc nie ma w tym nic takiego odkrywczego nie, nie, czy, czy wartego do wydawania 200 zł na premierę, jeśli o kampanię chodzi. A, a, a powiedz mi jeszcze, bo ty jesteś fanem, tak? Bo, bo ty to masz już na półce. Czyli, czyli wszystkie masz już na półce, mam, mam wrażenie. Tak, wszystk, wszystkie mam no na półce. I co? I, i, i, I która część była, była najlepsza? najwięcej czasu spędziłem z jedynką i jedynka to była dla mnie zawsze coś nowego. Jedynka to ogólnie była spopularyzowało ten gatunek gier, jaki jest trzeciaosobowa strzelanka z osłonami. Z osłonami, Więc było... tak. Jeszcze, no, jeszcze no. te osłony, właśnie wychylanie za osłonami i tak dalej, tak. To, to było to. No i przy jedynce bawiłem się najlepiej. To z... Głównie przez to, że przechodziłem ją na wszystkie sposoby i to z kumplem na jednej kanapie. Wtedy jeszcze miałem znajomych. A, proszę, widzisz. No. To były wtedy jeszcze czasy... tkwiło mi to w pamięci, bo mój kumpel po prostu przyjechał pociągiem zawsze do mnie w zimę i katowaliśmy do rana, I tam, miał pociąg. I tam chyba jeszcze, miał... jeszcze w jedynkę można było na lokalu grać, nie? Tak, tak, na podzielonym ekranie. Nie a, wiem, a w, a w w czwórkę też jeszcze szło, ale... Teraz w piątkę? Nie, nie jestem pewien. Nie chcę, mhm. po, nie chcę wprowadzać w błąd, ale nie jestem pewien po prostu. Okay. Mhm. Bo wiem, że Halo, Halo w piątce zlikwidowali cross... cross nie, crossplay. E, no, ko, koopa kanapowego zlikwidowali i też to było trochę hejtu, bo jednak Halo to była seria, gdzie po prostu ekran na cztery się dzieliło i, i jedziesz. Ja jeszcze <śmiech> pamiętam, że, g, że grałem online'owo. Ile ludzi przecież grało online'owo dwóch razem. E, tam, tam, tak, tak, tam był tak, tryb... tak. Tak też z kumplem graliśmy. No, no, no. 2 versus 2 versus 2 i grałeś z kimś z domu e, online z, z jakąś inną parą i to było właśnie zajebiste, pamiętam, nie? No, to też mówię, moją ulubioną częścią jest wciąż część pierwsza, bo naprawdę mam najwięcej wspomnień i, i jak myślę sobie o pierwszych gilsach, to, to po prostu taki sentyment mam do tej gry. E, Siedzieliśmy jest na napis... kanapie. Jest napisane, że jest koop. Jest split screenowy Co-op. Eee, tak, jest co y y y y Ale nie wiem, czy nie tylko kooperacyjna kampania. Eee, że online chyba nie. Ale, ale wiem, że na, na pewno tą kampanię można grać w kopie e lokalnie. Myślę, że jak jest kampania, to i pewnie też hordę zalicza do tego, żeby Możliwe. na split screenie grać, czy ucieczkę, bo jednak to są tryby takie kooperacyjne, więc Uff, zaproszę kumpla i do siebie z pracy, więc może to testujemy na koopie, na jednej kanapie. To jest zawsze jednak lepsze doznanie. Wtedy jest, obojętnie, czy gra z krapem, czy nie, jak się siedzi obok siebie i się ciśnie, to, to jest masa frajdy. Wiadomo. E, no, coś jeszcze? E, Masz to wszystko. Myślę, że, że już temat gilsów polecam. Jeśli ktoś ma Game Passa, to tym bardziej. W cenie Game Passa naprawdę warto ściągnąć i, i, i sobie zagrać w kampanię i trochę spróbować się na multi. Raz wyrzucić pada przez okno i sięgnąć po inną grę. <laughs> no dobra, dobra, dobra ja chyba nie mam tutaj nie, nie chcę nic powiedzieć o Gearsach chętnie bym pograł, na pewno gdybym był na waszym miejscu to na 100% bym grał w to bo zawsze lubiłem tą serię a szczególnie, że można mieć praktycznie ją za darmo na Xboxie, to, to jest w ogóle sztos, ale no niestety nie będzie mi dane, seria nigdy nie wyląduje, nie wyląduje tam, gdzie miała wylądować więc nie, nie, nie będzie nie będę w to grał no, dobra, słuchajcie no to pojadę z tym Jokerem. Słuchajcie, to zanim pojadę z tym Jokerem mam do was takie pytanie. E, ponieważ pewnie oglądaliście poprzednie Jokery. E, jakbyście tak mieli do wyboru, który był lepszy? Ledger czy Nicholson? Bo J Jared Leto, to, to, to pomijam go. On nie miał czasu, żeby się wykazać. że Zresztą był dosyć dziwny. E, Michale? Kogo bardziej wolałeś? Oglądasz, ba ba Nicholson. Nicholson. A, a ty Rafale? O Boże, ja chyba jestem on ostatnim najbardziej tym z y, trylogii. Czyli y, Ledger'em. No, dokładnie. E, dobra, więc słuchajcie, bo, bo właśnie y, byłem na, na tym Jokerze i powiem wam, że e, strasznie, mi się, strasznie mi się nie podoba to, że ludzie piszą, że to jest najlepszy Joker ever i że Ledger i Nicholson to w ogóle e, mogą, w ogóle, e, mogą o sobie odejść. Dobrze, że Ledger nie żyje, ble, ble, jakieś takie głupoty, bo to jest najlepszy Joker. I nie do końca się z tym zgodzę i nawet powiem, że to nie jest najlepszy Joker. E, ale powiem wam, że to jest najlepszy film o Jokerze. E, no bo to jest najlepszy film o Jokerze, bo jest tylko jeden film o Jokerze i, i dlatego ten film jest najlepszy. Słuchajcie, e, miałem pewne obawy, jeżeli chodzi o ten film. W sensie już czytałem, że... Wszędzie 10 na 10, 9 na 10, 10 na 10. Wyobraźcie sobie, że na Finnuebie ten film ma 8,8, więc bardzo wysoko. Ma na razie 197 miejsce, ale zaraz pewnie będzie coraz wyżej, coraz wyżej, bo premiera była w piątek. Więc z pewnością będzie się, będzie szedł do góry. I, i oczywiście tam jakieś filmy poleca więc, więc w ogóle kosmos no i trzeba było się przekonać czemu, czemu jest aż tak wysoko no i słuchajcie to jest, to jest film o Jokerze gra oczywiście e, e, Jokera gra ten Phoenix, ja go, bardzo lubię tego aktora z Spacer po linie z, w którym gra tam e, John'ego Kasha i to, i to było świetne. Słuchajcie, e, słuchajcie, jeżeli chodzi o, o samego Jokera, to, to powiem wam, że za bardzo nie mogę tam czego zaspoilerować, bo to jest taka historia w stylu e, tam się w tym filmie za bardzo nic nie dzieje. Tam mamy człowieka, mamy, mamy głównego bohatera, który po prostu ma pewien problem. Psychiczny problem. Jest to spowodowane wieloma rzeczami, czemu on ma ten problem. Jest to bardzo dobrze przedstawione w filmie, czemu jest tym, kim jest i czemu staje się Jokerem. W ogóle to jest film o tym, jak Joker staje się Jokerem. To jest taki, taki dobry origin jego, więc więc tam jest to wszystko fajnie wytłumaczone. Więc żadnych spoilerów tutaj nie ma miejsca. Mamy, mamy historię głównego bohatera, bardzo dobrze trzymającą się kupy i tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. No i tą przemianę, co się z nim dzieje. Nie chcę za bardzo spoilerować, więc to jest, to, jest, to powiem wam tylko po prostu o, o początku, bo pe, z pewnością wielu wielu rzeczy się nie możecie domyślać. A ja nie chcę wam też jakoś tam psuć, psuć tego filmu. Ale dużo się właśnie mówi, że ten film pokazuje co się dzieje w Stanach, troszeczkę o na przykład o tym, że każdy sobie może pozwolić na broń i w sumie ten film troszeczkę mówi o tym, że nie pomagają niektórym ludziom w Stanach z problemami i w sumie ten film też to pokazuje. I ma bardzo dużo takich przesłań, takich społecznych i przez to wydaje mi się jest dlatego tak dobry. Swoją drogą scenariusz jest bardzo dobry. Jest sporo nawiązań do do Gotham, do, do samego Gotham oczywiście to jest, to jest film e, to jest film jedyny w swoim rodzaju powstał sobie Joker, na pewno dwójki nie będzie e, bo to chyba nie miałoby w ogóle sensu e, postać jest oczywiście z, z uniwersum DC ale, ale poza jakimiś tam delikatnymi o, rzeczami że tam faktycznie pojawia się Bruce pojawiają się jego rodzice, pojawia się Alfred to, to są po prostu postacie poboczne e, i tylko i wyłącznie skupiamy się na Jokerze i na tym filmie, co on są co on przedstawia. Więc e, tutaj tutaj dwójka w ogóle popsułaby to wszystko. E, popsułaby jedynkę. Moim zdaniem spierdoliłaby jedynkę strasznie. E, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o, o tą przemianę tego bohatera, to faktycznie, no Phoenix, no słyszeliśmy, że główny aktor e, tam chyba stracił 20 kg do tego minimum Poza tym wszedł w jakąś, w jakąś chorobę psychiczną, czy podpadł w depresję. W sumie to samo miał Ledger, jeżeli chodzi o Mrocznego Rycerza i tam też może, może nie musiał tyle zjeżdżać z wagi, ale, ale też był mocno zaangażowany w tą rolę. Zresztą chyba każdy Joker był, był w, w rolę Jokera mocno zaangażowany. No. Eee, więc słuchajcie, eee, mamy człowieka z problemami, nikomu nie chce pomóc i, i, i tak powstaje Joker, to w takim ostrym skrócie. I o tym mniej więcej będzie to film. Bardzo fajną rolę gra też De Niro, bo możecie się dowiedzieć, że jest tam też De Niro. I De, De Niro jest taką, przedstawia taką osobę, on prowadzi jakiś tam, taki sit program na zasadzie jakiegoś, nie wiem, o Boże. E, no, za, zaprasza ludzi do studia i po prostu zadaje, zadaje im różne pytania, jakieś gwiazdy. E, talk, show, tak talk show. No mniej więcej tokshow, chciałem powiedzieć, że jakiś wieczór z Jagielskim, mówimy tak z polskiego, a z angielskiego to może jakaś Opra albo Letterm, o, Letterman jakiś o. E, o. bardzo Właśnie bardzo podobno do, do Lettermana. I on pokazuje, e, że tak powiem, on, on jest tą społecznością. On. on on odzwierciedla to zachowania ludzi i zachowania, chyba myślę, że, że z całych Stanów i i sytuacji społecznej i to jest świetnie przedstawione i to fajnie koloryzuje, wszystko co są świetnie współigra e, słuchajcie, jeżeli, jeżeli chodzi o Jokera, to jest to to jest, to naprawdę on to dobrze zagrał e, zbyt dużo dialogów tam nie ma, jest bardzo dużo tego jak, i, jak to wszystko na niego działa jak ta choroba na niego działa bo w filmie jest przedstawione że e, nie wiem czy jest tak w komiksie powiem wam, że kurczę, czy, czytam tego ba ba Batmana, interesuje się tym oglądałem te Jokery, wiem o nich wszystko ale tutaj jest to fajnie przedstawione to nie będzie jakiś duży spoiler w sumie nie będzie praktycznie ża żaden spoiler, bo to wychodzi na początku że on, on ma niekontrolowany śmiech, on nie kontroluje swojego śmiechu i on pokazuje ludziom na, na przykład na kartce ma to napisane, że ma pewną taką i taką chorobę i on się śmieje i on tego nie kontroluje no, jednym to się to podoba, drugim to się nie podoba. I to, to, w, to w ogóle zostało świetnie wytłumaczone, ponieważ w żadnym jokerze tego nie było. I, i przez, to, przez to można w ogóle było stworzyć całą fabułę i fajnie to wszystko pociągnąć, i myślę, że, że, że właśnie to, to dało też podwaliny do tej postaci którą właśnie grał główny aktor bo to później sporo rzeczy będzie z tego wynikało, ale, ale zostało to świetnie rozwiązane nie wiem w ogóle czy taka choroba jest jednak na potrzeby filmu, nie wiem, albo została wymyślona, albo po prostu ona była i może faktycznie w jakimś ordzinie Joker ma taką chorobę tego nie wiem Eee, ale, ale, właśnie to się wszystko ze sobą złożyło. W to wiesz, to on nam wpadał do jakiegoś kotła, różne rzeczy się tam działy. No więc... Tak, tak, tak, tak, tak, tak, ale yy, no tak, ale yy, właśnie dlatego też mnie to wkurza, że faktycznie Phoenix zrobił zajebistą robotę. Naprawdę zrobił świetną świetną robotę, przygotował się do tej roli, świetnie zagrał. On tam, on. Yy, yy, słuchajcie, jak, jak oglądacie ten film, to, to myślicie sobie, że ten Joker mógł być, mógł, być prawdziwą postacią. To, to nie, jest nic przerysowanego. Wy macie wrażenie, że taka postać naprawdę istnieje. Nie ma tej komiksowości. Nie ma, nie co, ma. Nie, nie, Dla, dlatego też, też mówię, że nie widzę tego Jokera z jakąkolwiek postacią komiksową. Nie, nie widzę go z Brucem, nie widzę go z, nie wiem, z Bane'em, z Catwoman, z Robinem, z kimkolwiek. Nie widzę go, bo, bo to w ogóle nie miałoby sensu. Bo on w ogóle do czegoś takiego by nie pasował. Ciężko byłoby mi to po prostu w jakikolwiek sposób połączyć, żeby to miało ręce i nogi, a na pewno jakiś tam Joker 2, to by był dużo gorszy film. To już, to już by był kompletnie gorszy film. Eee, ze względu na to, że właśnie Joker porusza bardzo dużo fajnych rzeczy, które po prostu w dwójce już nie miałoby sensu. Eee, i, I po prostu to by był zupełnie inny film. To nie jest film typowo bohaterski, bo jednak z tych bohaterskich filmów no to za dużo się nie wynosi. A jednak, a jednak z tego można coś, coś coś wynieść i to się nie może powtórzyć, bo, bo, bo to bo, bo mówię, to by było bez sensu. Eee, dlatego też też jeszcze się tak zastanawiałem. W, w ogóle powiem, powiem wam szczerze, że idźcie na ten film, ja bym mu dziesiątki nie dał dałbym mu dziewiątkę, dziesiątki bym mu nie dał bo jednak zabrakło mi jakiegoś pierdolnięcia jest to film spodziewałem się, że będzie dobry i był dobry słuchajcie, dwie godzinki, pyk i, i, i kurczę, to już jest koniec filmu więc naprawdę no, no super czas mi przy nim upłynął ale, ale brakowało mi jakiegoś jemnięcia w tym filmie jeśli chodzi o, o to, te porównywania, właśnie chciałem się na tym skupić, że wkurzają mnie takie porówn porównywania, bo e, jeżeli chodzi o Feniksa, to film jest o nim, film jest o Jokerze, o jego rodzinie, jak on powstał i tak dalej. Jeżeli ktoś mi pisze, że na przykład Ledger, to teraz gdyby żył, to mógłby się uczyć czy coś, nie, gówno prawda, bo Ledger zagra zupełnie innego Jokera, bardzo dobrego Jokera, E, i nie miał dwóch godzin, żeby pokazać e, jakąś swoją przemianę, czy w ogóle swego godziny czy cokolwiek z tym związane. On po prostu był i po prostu z, robi swoją rolę. On się po prostu pojawił i, i kontynuował swój wątek, więc porównywanie w ten sposób dla mnie to w ogóle mija się z celem, bo jednak Feniks miał dużo więcej czasu, żeby, żeby po prostu e, e, spędzić czas ze swoją postacią, z tym, kim będzie. A Ledger po prostu pojawia się nie wiem, powiedzmy 40 minut na ekranie, 25 godzinnego filmu i tyle. Więc to, to też nie jest do końca. Feniks mógł więcej pokazać swojego kurszta aktorskiego niż Ledger. Wiecie czego mi brakuje? Bo na przykład jak, jak sobie podsumuję Joker'a właśnie, którego grał Ledger, to tak sobie myślę, no kurwa, no. jeżeli komuś powiem o sztuczce z ołówkiem, to każdy pamięta raczej tą scenę. Sztuczka z ołówkiem. E, rewelacja. A, a, tutaj, a tutaj brakuje mi właśnie takiego pierdolnięcia, że no jakbym ci powiedział o najlepszej scenie, jaka była, no mógłbym ci powiedzieć, ale, ale ona nie rozpierdoliła jak taka prosta sztuczka z ołówkiem. No, no, no, no. I właśnie, właśnie tego mi troszeczkę brakuje w tym nowym Jokerze. E, właśnie, właśnie jakiegoś takiego jebnięcia. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć o tym filmie. Słuchajcie, film jest bardzo wolny. W sensie akcja rozgrywa się bardzo wolno dużo się tam nie dzieje, gdzieś, gdzieś, coś czytałem o jakiejś tam brutalności czy czymś, w ogóle zdziwiłem się, bo jak miałem tytuł Joker w kinie, to miałem, że od 15 roku życia, więc, to można się, to tak się domyśliłem, aha, czyli nie będzie jakiegoś, jakiegoś takiego hardkoru, o którym gdzieś tam czytam, że ludzie wychodzą z kina czy coś, bo, E, bo jest zbyt brutalnie czy coś. Nie, nie jest tam w ogóle nie jest tam brutalnie. Znaczy są sceny, że może być jakoś tam brutalnie ale bez przysady e, krew tam się nie leje, nie wiadomo jak e, w sumie w sumie tak, to, to chciałem powiedzieć Co w niemieckim ci... kinie w ogóle pokazane, że jest od 12 lat Tolerancja się nagle pokazała. No to... to, to... No w Niemczech trochę zaniżyli. To, to, to jeszcze ciekawie. Aczkolwiek, to słuchajcie, to jest film dosyć przygnębiający. To jest film przede wszystkim z tych filmów superbohaterskich. To jest chyba ten film, w którym dziecko nie ma czego szukać, tak na dobrą sprawę, bo, bo się wynudzi, po prostu się wynudzi. To nie jest film, który ogląda się pięknie i przyjemnie, jak Avengersy tu rozpierdalają tu coś, czy nawet jak, jak wezmę takich plus 18, nie wiem, to chyba plus 18, tylko z takich filmów jest Deadpool, tak? No ale Deadpoola też się przyjemnie ogląda, bo tam dużo się dzieje i tak dalej. Z takich artystycznych tego typu rzeczy, no to chyba najbliżej mi do Nolana. On, on robił jakieś takie bardziej te ambitne Batmany chciał robić, Mroczne i tak dalej, z jakimiś tam z że Bruce przemienia się i tak dalej i, i, i te przemiany postaci, to właśnie mniej więcej bym go gdzieś tutaj dał, tylko, że jest je, jeszcze cięższy e, w odbiorze e, i, i daje naprawdę dużo do, do myślenia. Słuchajcie, ja, ja, jak, ja jak wyszedłem z kina, to, to miałem tyle pomysłów o, o tym Jokerze, e, że, że po prostu o tym filmie będzie się mówiło, o tym filmie na pewno będzie się mówiło ze względu na to, na to że jest że, że jest po prostu inny. Jest zupełnie inny. E, więc e, naprawdę polecam wam ten film. E, nie jest to łatwy film. Tak jak mówię, e, dzieci nie mają tam czego szukać. E, i, I cóż, no. Nie wiem, czy, czy, czy będzie kontynuowane. Znaczy powiem tak. Kolejny Joker będzie miał przejebane. Po prostu będzie już miał przejebane, bo... Bo naprawdę Nicholson był bardzo dobrym Jokerem, Ledger też był bardzo dobrym Jokerem, mi osobiście bardziej właśnie podchodził Ledger. Jeżeli chodzi o Feniksa, to moim zdaniem to jest troszeczkę co innego, bo on miał swój origin i miał swój czas i mógł sobie wymyślać, ee, więc nie wiem, jeżeli ktoś będzie, nie wiem czy Jared Leto będzie kontynuował, to nawet jeżeli będzie kontynuował, no to musi chyba coś zmienić, nie wiem, popatrzy na ten film i powie, nie no kurwa, co ja tam robię, że ja w ogóle ten, aczkolwiek tam jest zupełnie też inna e, stylistyka tego wszystkiego, e, więc słuchajcie, w tym, w tym, w, w tym, co, co zaproponował nam film Joker, w tym, e, co zostało przedstawione i gdzie on po prostu e, się rozgrywa, jakie, jaką ma swo, swoją okolicę, to zostało wyciągnięte 100% i więcej z tego nie wycisnął i zostało to zrobione na bardzo wysokim poziomie. E, tak, jednak dwójka, dwójka nie może wyjść, nie ma prawa. E, ja w ogóle jeszcze słyszałem, że, e, bo tam jest dużo tego śmiechu i ten śmiech jest naprawdę niezły, e, może być chwilami przerażający. E, słyszałem taką, e, dzisiaj chyba, dzisiaj czy wczoraj słyszałem taką śmieszną informację, że, że wyobraźcie sobie, że jakiś, jakaś osoba w kinie E, e, za każdym razem, jak ktoś ginął, to śmiała się w ten sam sposób w kinie. No i to musiało być ostro przerażające. E, no i oczywiście wywalili tę osobę w kinie, ale ja tak sobie pomyślałem, jak jak faktycznie ktoś by tak, nie wiem, ktoś umierał i ktoś by się tak śmiał. Siedzi obok ciebie i się śmieje tak samo Ale na filmie. Ale, nie, ale, ale to, to ja bym się przeraził, autentycznie ja bym się przeraził. E, bo... bo Koleżka jest specyficzny, no kurczę, no koleżka jest specyficzny, jest, e, powiem wam, że jest bardzo nieprzewidywalny, ten Joker jest bardzo nieprzewidywalny, aczkolwiek każdy Joker w sumie był, e, więc ta postać jest to świetnie, świetnie to wszystko e, kontynuuje. Powiem wam, że jeszcze Eee, możecie być jeszcze jak obejrzycie ten film to jeszcze będziecie nawet w takiej sytuacji w której będziecie się zastanawiali czy niektóre sceny faktycznie się wydarzyły czy nie i w którym momencie one się wydarzyły tam, tam jest taki troszeczkę fajny miszmasz można, można to sobie dopowiedzieć fajnie ale to, to powiem wam żebyście sami przeżyli sobie tą historię w sposób w jaki chcecie no bo to, to, to jednak będzie miało jakiś tam największy sens tak jak wy sobie tam wymyślicie to słuchajcie no, no cóż no, no wypierdalać do kina ja, ja wiedziałem że ten film będzie dobry E, bo już tam e, chyba tam w sierpniu czy we wrześniu już tam oklaski na stojąco, gdzieś tam e, na jakimś, chyba ten festiwal w Wenecji był i już, kurczę, no już, już jeżeli, jeżeli tam takie rzeczy się dzieją no to wiadomo, że to będzie zupełnie inny Joker e, no, i, no i był, no i słuchajcie, no ja się nie zawiodłem myślę, że nikt się nie zawiedzie e, tylko mówię, to nie jest dla mnie najlepszy Joker bo, bo... Ciężko tak porównać, tak? No mówię, no chłopak miał dwie godziny filmu, żeby się wykazać, a inni mieli zdecydowanie mniej. E, chciałem powiedzieć, że tak, tam jest w ogóle, tam pojawia się Alfred, e, ale jak w, w ogóle, ja dopiero po filmie przeczytałem, że to jest Alfred, domyślałem się, że to jest Alfred, ale kompletnie mi nie pasuje do tego Alfreda. E, aha, jeszcze jedna ciekawa rzecz, pojawia się tam też Bruce, bo w ogóle ten, ten Joker, ten Orgyn jego cały e, pojawia się wtedy kiedy w sumie jest śmierć e, rodziców e, Brusa e, Batmana e, późniejszego i powiem wam, że, że troszeczkę mi to nie pasuje jak Bruce w filmie ma tam powiedzmy nie wiem 11 lat, 12 lat a ten Joker ma pewnie około 40 i tak kurczę e, no co, no jak ze sobą walczą to co, to Bruce ma 30 powiedzmy a Joker ma 60, to w ogóle nie pasowało, nie, nie pasuje mi to e, strasznie i, i trochę, trochę dla mnie jest to zgrzyt, bo nie wydaje mi się, żeby w jakimkolwiek filmie tam różnica między nimi była 30 lat. E, może Nicholson, ale no, no, Nicholson był taki starszy, ale nie, on, on tam nie był też taki stary, e, więc kurczę, no, ta różnica mi troszeczkę nie odpowiada Miejscowienie tego mniej więcej mi nie odpowiada. W wiem, że chcieli tam specjalnie wcisnąć tą śmierć rodziców i tak dalej, bo tam e, sporo rzeczy się też z złej nami dzieją, ale, ale kurczę, to tu, tu mam zgrzyt. E, no, e, Końcówka jest bardzo fajna. E, nawet bym powiedział, że świetna. E, świetnie się film kończy. Nie ma sensu, żeby postawa dwójka. Takie jest moje zdanie. I, słuchajcie, no, jak najbardziej polecam. Polecam Jokera, znak jakości bezimiennego. Możecie spokojnie iść. I w sumie tyle. I w sumie tyle. Chyba nie macie żadnych pytań. Myślę, że wyczerpałem temat w stu procentach. No, więc jak najbardziej. Ale mnie zachęciłeś, muszę ci przyznać. No nie, naprawdę świetny. Naprawdę, naprawdę jest świetny. Jednak u mnie w Niemczech jest. Mam taką blokadę, jeśli chodzi o chodzenie do kina, bo tu wszystko Aha. po prostu tłumaczą na niemiecki. Aha, aha. i to jest ale, to jest straszne ale ty nie masz możliwości podsłuchania sobie z, a, z a, oryginalną ścieżką dźwiękową nie, tu nie ma czegoś takiego to znaczy w kinie, które tutaj mam ale raczej nie ma, może w tych większych miastach, u mnie nie ma wyboru albo idziesz na, na, na po niemiecku albo nie idziesz wcale aha, no to, no to... więc to jest trochę słabe bo jednak lubię oryginalne głosy aktorów a nie niemieckich Podkładaczy. Mhm. Tak, tak, tak. Przez to też premiery są opóźnione, bo premiera w Niemczech jest 10 października. Jokera, tak. Jokera, no Aha. jest 10 października, przez to prawdopodobnie, że oni te wszystkie głosy podkładają na niemiecki. Mhm. No widzisz. Eee, więc e, no nie wiem, no jak, jak ogarniasz to, ale kurde, no oglądać w ten sposób to, ale e, powiem ci tylko jedną rzecz, że tam dialogów jest naprawdę mało. Tam jest więcej gry niż dialogów, tam jest więcej akcji. Tu, tu nie chodzi mi o samo zrozumienie tekstu, Aha, tylko no, no. to, że ja chcę po prostu oryginalne głosy słyszeć. No tak, nie, niemieckie, no. Znaczy, no. On, on tutaj bardziej chodzi o ten śmiech jego, ale to też, to też jest dziwne. To, to, to myślisz, że aktor, który będzie podkładał głos, będzie się też w ten sam sposób śmiał? No bo to... Boję się, że tak. Bo to musieliby wyciąć jego głos w takim razie, tak? Bo... No tak, wtedy by musieli kombinować, żeby podłożyć ten głos oryginalny, a później w dialogach niemiecki. No to, to w ogóle... Obawiam się, to, że, to... że ten śmiech też zrobią po niemiecku. <laughs> to w ogóle z dupy całkiem, nie? E, no tak. Więc może się wybiorę, przemyślę to, bo mam też jeszcze inne plany, jeśli o kino chodzi, a ja tak chodzę do kina raz na kwartał. No ja powiem Ci, że bardzo, e... rz bardzo rzadko chodzę do kina, e, szczególnie, że wiesz... E... Oglądam te filmy po angielsku, ale, ale po prostu mam pewne, pewne obawy, że w niektórych filmach mogę coś wiesz, przeoczyć i po prostu się wkurwiam i muszę jeszcze raz ten film obejrzeć. Akurat tutaj z Jokerem kompletnie nie, nie miałem żadnego problemu, bo mówię, jest bardzo mało dialogu i, i zresztą tam jest nie wiem, sześciu czy siedmiu aktorów w sumie. Więc tu, tutaj, tutaj nie miałem żadnych problemów ze zrozumieniem tego w oryginale no a jeżeli chodzi jeżeli ty chyba jeszcze z niemiecki masz dobrze no ale, ale kurczę no trochę byś chyba sobie zaepsuł wydaje mi się, no nie, nie wiem no w sumie możesz iść no ale jest chujowo, chujowo strasznie no i jak taki film można jeden do jednego, aczkolwiek powiem wam, że nawet tak oglądam te na HBO odpalam, patrzę, o gwiezdne wojny lecą jakieś tam, nie wiem, te ósme czy, czy jakaś tam część, no i kurwa to wszystko jest dubbingowane, nie? I to kompletnie wycinane głosy i po prostu polski. No, tak, tak, to, eee... te, te, te wersje też widziałem. To, to kurczę, Straszne. no to znaczy jeszcze do tych Star Warsów to tak jeszcze pół biedy, nie? Ale no kurczę, no to jest, to jest, słuchajcie, no Joker to jest, to jest film jednego aktora. Tak, tak na dobrą sprawę to jest film jednego aktora. No jeżeli jeszcze mi go dubbingują, no to no chujnia straszna, no powiem tak. Eee, może, może sobie zobacz, może właśnie ze względu na to, że, eee, że właśnie to jest, to jest Feniksa film. To może będziesz miał po prostu gdzieś tam w oryginale to. No bo bez sensu by było. Bez sensu by było, gdyby, gdyby ktoś go w ogóle próbował oznabingować. Słuchajcie, ja jeszcze, jeszcze powiem, że jest, że naprawdę film ma strasznie dużo dziesiątek. Jak w ogóle sobie powchodzicie na, na filmy, bodajże, to wszyscy się tym jarają. No, tak jak mówię, nie dziwię się tym. Tylko bardzo mi proszę. Eee, nie mówić, że to jest lepszy Joker od któregokolwiek, bo z tym się kompletnie nie zgodzę, kompletnie eee, po prostu to jest inny Joker dobry Joker, bardzo dobry Joker i kolejne będzie miał przejebane. ja nie wiem kto będzie, będzie chciał być kolejnym ale, ale może na razie nie zostawią ten, ten uniwersum, chociaż nie, bo mają już Batmana, na wybrali, więc jestem ciekaw, czy zostawią sobie Jareda Leto, czy wezmą kogoś innego, albo na razie może nie być wątku z Jokerem, bo to w sumie nie ma sensu E, tak, a na pewno już kolejnego filmu o Jokerze nie będzie. E, dobra, więc sobie słuchajcie, skończyłem w sumie na ten temat. E, czy jeszcze jest coś, co chcecie powiedzieć? Ma, ma, masz jeszcze jakieś gry, e, Michale, do opowiedzenia, o jakichś grach do opowiedzenia. Właśnie czytam o Jokerze, że już na rekordy, jeśli o weekendowe premiery. No. Wszystkie rekordy przebija. No, no, więc to, no to, to, to właśnie tam. Więc to mówi samo za siebie, że warto iść. Tak, tak, to, to tam wpadło im ode mnie troszeczkę. Ja, więc dołożyłem się troszkę eee, tak eee, jeszcze ogrywałeś coś Rafale ty w tego Blair'a w ogóle będziesz grał? no Blair'a trochę pograłem, nie jest to co prawda wiesz gra jest tam na 5-6 godzin i jestem gdzieś w połowie no ale z uwagi, że to jest pol Polska poniekąd gra i, i gdzieś tam się odnosi dosyć mocno do jakichś historycznych tematów sprzed 20 lat, na których się bądź co bądź wychowywaliśmy, przynajmniej my, no, ani no, e tak. To, no, wtedy było wielkie wow. To może gdzieś tam warto byłoby powiedzieć trochę o tym. Mm, co Graficznie ona się przedstawia całkiem nieźle, ale widać po prostu braki budżetu i, i, i że mnóstwo rzeczy jest zrobione na skróty. Yy, wiesz, takie tematy na przykład, że od razu na pierwszej mapie widać, że podłoże jest yy, po prostu w wysokiej rozdzielczości grafiką wrzuconą, więc widać tam, wiesz, ślady stóp, yy, jakieś tam, wiesz, kałuże jakieś po... po... Yy, Powycinane yy, ślady opon, które, samochodów, które wjechały nie na pierwszej mapie. Ale hmm. nie ma żadnego śladu po tym, że ty zostawiasz tam stopy, że chodzisz. Nie? Się buty, buty się, wiesz, dekuwa, zapadają w tej teksturze. Te buty się zapadają w tej teksturze, nie i dużo jest takich rzeczy, które zrobili trochę, wiesz, na siłę chcąc zbudować jakiś klimat tam masz sięganie do telefonu i możliwość, wiesz, zadzwonienia do kogoś przejrzenia SMS-ów, żeby poznać fabułę nawet co możesz, kurwa, węża zagrać na tej noki starej, no bo to jest wszystko w klimacie lat 90. więc więc masz tam jakąś starą Nokię w, w ręku i w drugim krótkowalówkę i możesz sobie tam z nich korzystać no ale ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę fajnie poprowadzony motyw przede wszystkim hmm, psa, który jest twoim towarzyszem i całość się sprowadza do tego, że toczą się jakieś poszukiwania zaginionego dzieciaka i ty jako odstawiony na boczny tor gliniarz dorzucasz się do tych no bo jakaś tam choroba psychiczna wchodzi, która powoduje, że, że, że jak przebywasz w samotności, to ci odpierdala i masz blackouta, no i ten pies jest takim twoim towarzyszem, który po prostu jak za daleko odbiegnie, to to masz yy, yy, może nie tyle zgona, co po prostu wiesz, tracisz przytomność, co oczywiście fabuła też lubi nadużywać, bo niezależnie co, co by się nie działo, to jak ci pies spierdoli, wiesz, bo tak w fabule jest napisane, to po prostu wiesz odpływasz, nie? Lasak jest bardzo fajnie rozpisany, aczkolwiek to w żaden sposób nie jest yy, yy, przestrzeń otwarta, tylko on cię po prostu prowadzi w jakiś sposób. Tam oczywiście wydajesz komendy psu, możesz go pogłaskać, podziękować i takie różne rzeczy robić. Piesek się fajnie zachowuje, gdzieś tam biega, czegoś tam słucha, wskazuje ci jakieś yy, znaleźliska, no to jest taki w sumie jest symulator chodzenia, bo tam się nic nie dzieje. Nie ma żadnego strzelania, żadnej broni, więc w gruncie rzeczy, jeżeli wiesz, że w grze nie masz broni, to wiesz, że tak naprawdę, no co, co tu możesz robić? Czego się bać, nie? Jeżeli sobie tak troszeczkę to uświadomisz na początku, to, to, to grasz w sumie bez żadnego, wiesz, poczucia niepokoju, ale jednak no, Blair Witch zawsze w ten sposób właśnie budował, wiesz, nic się tak naprawdę strasznego nie działo na ekranie, ale on budował tym niepokojem całe poczucie, poczucie strachu, które tam było no i, i w gruncie rzeczy to chodzisz i po tym lesie sobie robisz różne rzeczy, a ten las cię próbuje tam przerażać, typu wiesz przejdziesz jakąś ścieżką, odwracasz się, a tej ścieżki nie ma, czy tam jest inaczej skonstruowana jest kilka motywów związanych z również oryginalną historią typu w sumie kluczowy dla konstrukcji gry znalezienie kamery No, no, no. ponieważ na tej kamerze sobie możesz odtwarzać jakieś kasety i to są takie zagadki w zasadzie logiczne, tylko dobrze bardzo skomponowane, że e, odtwarzasz sobie na tej kasecie kilkanaście sekund nagrania, które tam jest. Ono jest z miejsca, w którym ty obecnie przebywasz powiedzmy i, i na tym nagraniu widać, że coś jest innego niż e, w momencie, kiedy ty już tam jesteś. Czyli załóżmy, nie wiem, tydzień, miesiąc, rok temu, kiedy ta kaseta była nagrana, to to drzewo nie było przewrócone które tam akurat jest przewrócone i ci blokuje ścieżkę. I po prostu robiąc pauzę w odpowiednim momencie w trakcie tego nagrania kilkunastosekundowego powoduje to, że, że tak jakby wiesz ta ścieżka się aktualizuje i po prostu nie masz tego drzewa przewróconego, możesz gdzieś tam przejść dalej. Więc taki element powiedzmy trochę Trochę jakiejś logiki, trochę grywalności jest wrzucony poza tym, że jest samochodzenie i wydawanie komend psu. Jakieś zbieractwo delikatne, oglądanie, wiesz, znajdzie, dzwonienie z tych telefonów, czytanie smsów i, i tak naprawdę do tego się tak sprowadza. No, klimat jest fajny. Jest to oczywiście dopracowane na poziomie gry za 110 zł, a nie 260. Mm -hmm. Ale mimo wszystko, mimo wszystko trochę szopobaj Jest to takie całkiem całkiem spoko, jak, jak na mm, polski klimat. Ja trochę byłem zaskoczony tą grą. Nie wiem, na ile ona wcześniej była prezentowana, ale dla mnie na e był y, jakby ciosem, y, który wyskoczył z nienacka i się wtedy dosyć nieźle zajerałem. No i ten klimat faktycznie czuć. No, jednak jest w takiej historii troszeczkę coś innego, że... Y, Zupełnie inaczej się ogląda film, który tam był skomponowany jeszcze z urywków całkowicie tych kaset wideo i cały był sprzedany jako po prostu wielki mindfuck, że, że, że to jest praktycznie na żywo wiesz, sklejone jakieś nagrania historii, która się wydarzyła naprawdę. No a zupełnie inaczej już podchodzisz do tego, kiedy chodzisz sobie po tym lesie i wiesz, że to jest gra i znasz całą otoczkę. I podejrzewam, Ale poczeka, że... że, że, że... Poczekaj, po, Poczekaj, po, Poczekaj, po, Rafale, to ona, to gra e, jest... Ro, e. hmm. To grę oglądasz tak, jak właśnie byś grał w, z takiej kamery? Nie, chodzisz tą postacią normalnie. Normalnie Aha, masz, nie, wiesz, okay, normalnie sobie chodzisz postacią, widzisz tego psa, to jest z pierwszej perspektywy, wiesz, patrzysz w dół, widzisz nogi, nogi nie zostawiają śladów, czyli, wiesz, lewitujesz, tego typu tam historie, no i widzisz tego psa, rozglądasz się po tym psie. No, las jest fajny, nie jest to najpiękniejszy las, jaki widziałem, ale jakiś tam ma ten swój klimat, ale... Wiesz, odpowiednio jest ciemno, odpowiednio y, na wiele rzeczy nie masz wpływu, czyli powiedzmy tam się zmieni pogoda, y, fabuła cię poprowadzi za rączkę w takim kierunku, żebyś y, nagle się coś zjebało, że dostaniesz, wiesz, blinda i, i obudzisz się w nocy za parę godzin na krótkofalówce już nikt nie odpowiada i, i ty po prostu, wiesz, brniesz dalej w ten las, nie? Tak. Tak, jakby cały klimat jest do, do tego sprowadzony, więc yy, klimat jest, jest to prosta gierka, no jakby nie ma kompletnie na co narzekać, jak na Game Passa i jest to zdecydowanie lepsze niż indyki, które tam wchodzą, więc yy, pod tym kątem jest to tytuł zdecydowanie warte obejrzenia i, i no szczególnie dla nas docenienia trochę tutaj starań się yy, polskich yy, programistów. Ale, ale na pewno to nie jest tytuł, który wiesz przede wszystkim on miał trochę też sporą konkurencję, no on przed, wiesz obok girsów, nie? Więc yy, trudno, trudno twierdzić, że to jest jakieś wiesz PT wielkie, czy coś czy, czy. Znaczy nie, coś, ale to, co... to konkurencja to chyba nie jest Rafał, bo to inne, inne gatunki troszeczkę. Gatunki tak, ale no kiedy nie masz czasu w co grać, a obydwie gry weszły do Game Passa, to ile osób odpala blajucza. O to chodzi. Nie, aha, no to nie. No to musisz, musisz to brać no, pod no, uwagę, tak, że tak, wiesz, tak. połowa Xboxowców leci na Game Passie, co najmniej, tak? <laughs> no, chyba nie jesteś przykładem. Mi mi Michał jest takim, wiesz, świrusem, że on sobie kupuje, wiesz, w ciemno, Gearsy, bo, bo tak, nie? Bo, bo, Edycja Ultimate. <laughs> Edycja Ultimate, bo gra i potem żałuje, nie? I, I stwierdza, dobra, już mi szkoda na skórki wydać, nie? Teraz kasy. Natomiast y, pomyśle miałbyś tych skórek, jakbyś wiesz, po prostu grał sobie w Game Passach grzecznie, jak człowiek. Jak polski człowiek. No, no, tak. Ja nie chciałem tak januszować. Chciałem kupić... No, no, ale ogólnie jest dużo fajnych tematów w tym. Mi się bardzo podobała w ogóle implementacja tej komórki, że w ogóle całe menu starej noki jest tam odwzorowane, że sobie możesz wchodzić, wiesz, w spisy połączeń, do kogo on dzwonił. Eee, tak jak powiedziałem, jakieś te gry, jakieś sms -y i tak dalej i po prostu czuć ten klimat, ale to ewidentnie jest gra, od której eee, ktoś, kto jako pierwszy telefon dostał iPhone'a, czy, czy już smartfona, to się po prostu odbije i nie będzie czuł tego klimatu. Wiesz, vhs -y, jak jakieś takie, wiesz, obdrapane obrazy, wiesz, niewidoczne i tak dalej, jakieś stare namioty. To po prostu jest gra dla tych, którzy, którzy kiedyś łyknęli ten klimat. To oni się tam, myślę, że trochę odnajdą i pobawią się całkiem nieźle te parę godzin. Pies też pełni tam ważną rolę, nie? Nie jest tylko, że pies, o, z psem, pies bo ten ważną... pies jest naprawdę, naprawdę potrzebną rzeczą w tej chwili. Znaczy, on przede wszystkim pozwala ci znajdować to wszystko, żebyś ty nie biegał po tym pseudootwartym świecie jak głupi i żebyś po prostu znajdował sobie te wskazówki w jakiś tam sposób musisz dbać o niego, to nie jest tak jak w metal, o właśnie, że właśnie. jest przywiązany do ciebie albo, że jest bez żadnego charakteru bo powiedzmy, że mu się zmienia jakiś nastrój właśnie dlatego możesz go w odpowiedniej sytuacji skarcić, możesz go pochwalić, pogłaskać, nie tylko wydawać polecenia i tych poleceń też jest dosyć sporo w odpowiedniej sytuacji możesz mu kazać powiedz do przodu, albo trzymać się przy nodze, albo, albo szukać czegoś, albo coś i Podoba mi się jakby jego naturalność. Jeżeli właśnie chodzi o samego zwierzaka, to w gruncie rzeczy no, no z dwóch gier, w które grałem i ten psiak był takim twoim stałym towarzyszem, czyli w Metal Gearze i Falałcie czwórce, to chyba z ostatnich wypustów tak, tak najmocniej zapada w pamięć, to... Tutaj jest ten potencjał zdecydowanie większy i, i fajnie odzerowany. i parę godzin, jakby pierwsza, druga godzina, to już do tego zwierzaka czujesz jakąś więź i sympatię, nie? Tym bardziej, że w międzyczasie wpadają jeszcze jakieś scenki fabularne, które podkręcają jeszcze ten klimat. Po, po dowiadujemy się sporo o tym bohaterze, że on przez te swoje problemy mentalne miał... No sporo mu się w życiu posypało, więc, więc jakoś się tam z tą postacią staramy utożsamiać i... Ogólnie klimat jest fajny, tak? Jest to jak najbardziej taka, moim zdaniem, mocna siódemka, którą warto zagrać i, i, i nie twierdzę, żeby ktoś specjalnie biegał po to i kupował, ale po prostu e, jako wybór pozycji z Game Passa wśród tych, e, wiesz, stu tytułów, które jest, to powinno paść na Blair czas zdecydowanie. A powiedz mi, Rafale, czyli co? Czyli straszy trochę ta gra? No to to zależy, no jeżeli jeżeli powiedzmy nie obsrywałeś się kiedyś, bo, bo bo jesteś oswojony wiesz, z bieganiem po lesie i nie przeraża cię to, że wiesz, że jesteś w środku niczego i nie masz zasięgu w komórce, bo tam taka pierdoła nawet się wiesz, pojawi, że nie masz zasięgu w odpowiednim momencie, nie? W komórce, a jednak ona gdzieś jest swoim takim kontaktem z rzeczywistością. Masz jeszcze krótkofalówkę, ale tam też powiedzmy nikt nie odpowiada, jak sobie do kogoś zadzwonisz, nie? No i, i wyobraź sobie, że w, wiesz, w Metal Gear sobie bierze, biegasz po bazie i nagle kodek nie odpowiada, bo, bo zostajesz sam. To, to nawet tam można by to odpowiednio zbudować w klimat obstrania się nie? No tak. tutaj jakby ten las jeszcze bardziej pomaga więc Aha. można to zrobić ale jakby nie dzieje się nic takiego strasznego że wiesz odwracasz się i nagle za tobą jest kurwa wieźma nie no tak. I też pies buduje ten klimat strachu, bo pies zaczyna podkulać ogon i, tak, i też piszczeć. Tak, tak, tak. To on jest jakby tym twoim, wiesz, radarem, który pokazuje wszystko, co się dzieje, nie? W dużej mierze. Więc yy, chyba dla samej implementacji tego psiaka warto po prostu sobie tą grę obadać, zobaczyć. No to nie jest długi tytuł, bo, bo, bo większość indyków czy rogalików można szybciej yy, skończyć, więc... Yy... Pod tym kątem na pewno warto. Nie a... wydaje mi się, żeby ktoś opowiadał po tym historie niestworzone o tej grze, ale, ale gdzieś tam się odbije na pewno echem. E, mi, mi, Michale, a ty mówisz, że ograłeś godzinę i dosyć średnio. To znaczy mechanika, y, mechanika, To jak gra jest, wydaje się, bardzo toporna i klatkowała mi trochę, co mnie trochę. A to ja nie dziwne, lubię jak, bo ja w ogóle jak... nie miałem takich efektów, wiesz, a ja na zwykłym Xboxie gram, więc tutaj może no mi może Na Łanie w... X klatkowało strasznie, co, co spowodowało, że już chciałem po może prostu to kwestia wyłączyć. To jest właśnie, że, że pacza jakoś, albo po prostu aktualizacja do gierców w tle ci się ściągała możliwe. O Boże. Nie, nie no, ale mi, psz, jednak zacisnę zęby i pf, zagram w to dalej, bo już doszedłem do takiego momentu, że naprawdę jestem ciekaw i samo to przywiązanie do tego psa, że, że dawało mi to naprawdę znaczy, mega to jest w frajdę. tym całym pustym lesie jedyna postać żywa, którą masz, No więc, właśnie, no, w właśnie gruncie rzeczy I... To, to, to bardzo pomaga w tym klimacie, bo, bo też masz jakieś obawy, czy się jemu nic nie stanie. Przecież, co to za problem, żeby wiesz, temu psu się coś stało. Tym bardziej, że to wiesz, nie jest. On jeszcze, jeszcze była ta scena, co przekazywali tego psa temu naszemu policjantowi tak, I, i też było wspomniane, że ten pies także przeżył dużo ciężkich chwil, więc będzie się do siebie pasować. Więc no to przywiązanie wiesz, automatycznie do tego psa wzrasta. No zresztą jak ktoś jest wrażliwy na zwierzęta, wiesz, to czasami wiesz, my gramy w trochę w te gry w GTA, się zabiło, wiesz, tysiące osób i ogólnie w różnych innych grach również. I jakby to strzelanie do ludzi nie robi takiego wrażenia czasami jak strzelanie do psa, jak to kiedyś, kiedyś, dawno temu było coś takiego powiedziane, ale odszukałem to ostatnio, grzebiąc po naszych starych odcinkach, odnośnie Wiedźmina że jeżeli świat jest dobrze zbudowany yy, to nie przychodzi ci nawet do głowy taki pomysł, żeby yy, zaszlachtować kota który gdzieś tam sobie wiesz, biega po, po, po tym pomimo, że możesz to zrobić nie? bo czujesz się po prostu wiesz odpowiednio głęboką imersję i, i w tym świecie jesteś no i zachowujesz się tak jak normalny człowiek czyli no, nie napierdalasz kota mieczem a możesz ba bardzo bardzo paskudna jest ta gra jak można takie rzeczy robić kotką. No teraz ja wiem co mi się Bastard, przypomniał. przypomniał. <laughs> namówiłem cię, żebyś odpalił znowu kurwa tego wieśka niech tak będzie e, no dobra, e, dobra, więc, e, więc słuchajcie, chyba będziemy pomału kończyć więc e, e, czyli, czyli ci co ograli już Girsy, mogą sobie odpalić za darmo Blaira Blair Witch Project, to się po prostu nazywa nie, Blair, Witch Blair Witch. po prostu Ale... Blair, Witch. Blair Witch więc tak mogą sobie to e, odpalić e, no jak słyszycie, powinni się bardzo dobrze bawić. E, przynajmniej e, no. A, a jak mają jeszcze psa, to, to super. Ja myślę, że może ten pies ginie pod koniec, albo coś. To było ciekawe. Oby nie. Serce mi pęknie. E, no. Albo może, może gra ma kilka zakończeń i w jednym z nich może zginąć. No to znając moje szczęście, zginie pewnie. Albo no, no, sam go zabijesz, no. e, Dobra, więc słuchajcie, kończymy pomału 143 odcinek podcastu Bezimienny. E, no i co? No i Standardowo wchodzicie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym odpalcie sobie na YouTube'a, możecie nas subskrybować, jak chcecie. Na YouTube też posłuchacie Bezimienny Podcast. Poza tym Spotify. Na Spotify też posłuchacie nasz, nasze odcinki. No i oczywiście jesteśmy na Facebooku. Grupa Facebookowa. Możecie się zarejestrować do nas. Chętnie przyjmiemy kolejnych ludzi. Bezimienny Podcast na Facebooku. No i chyba to by było na tyle. Oczywiście możecie nas posłuchać w e, radiu Black Widow Radio. E, tam mamy swoje audycje i tam też jesteśmy. Więc w sumie jesteśmy wszędzie. E, tak, no i co? No i myślę, że możemy pomału kończyć ten 143 odcinek. E, w sumie teraz była 3 tygodniowa przerwa. Zobaczymy jak nagramy. Zobaczymy jak będzie z czasem. E, Postaramy się nagrać za dwa tygodnie. W sumie mi nawet pasuje ta, ta opcja. Eee, ale jak będzie to, dowiecie się pewnie w przyszłości. Eee, no, no i chyba, chyba będziemy kończyć. 143 odcinek nagrywał ze mną. Rafał Domyski. Dziękuję, wielki znaki eee, Był z nami, poczekajcie. Michał Stiller był z nami. Jeszcze ja nauczysz się. Dziękuję bardzo. Nie, wiesz, co, wiesz bardziej chodzi mi o to, żebym był pewny, wiesz, żebym, żebym nie miał żadnej gafy, dlatego sobie to sprawdzam. Ale, ale tak, w 99% mi się sprawdza. No I słuchajcie, ja prowadziłem ten podcast, ten odcinek, czyli Christian Kender, a my słuchajcie, my raczej słyszymy się, wydaje mi się, bardziej za dwa tygodnie niż za trzy, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej. Cześć.